Aktywny podcast sportowy. No, teraz chyba się wszystko nagrywa. Poprosimy redaktora za wadę o danie głosu. Hał, hał, hał. No to... O, o Boże, to jest, to jest bardzo trudne. Odcinek... Ale przeskoczyliśmy kolejny poziom technologiczny w, w nagrywaniu Nie, pod, nie przyznawajmy się do tego, bo to jest nędza. Wszyscy nagrywają od wieków używając YouTube'a. Mamy A -a. poważny problem. YouTube'a? Y nie YouTube'a. Tylko... YouTube'a, tak. Facebook'a. Facebook'a, <śmiech> Skypa. <śmiech> Facebook <'a. śmiech> Szanownych słuchaczy, bardzo chciałbym przeprosić, albowiem jestem chory na grypę. Chyba na mózg. Ty będziesz nas, nas przepraszam, jak nas pozarażasz. Wow. Re Re Redaktorze Zawada, chciałem zauważyć, że w tej chwili twoja obecność w podcaście to jest jeden ruch mojego palca. <ścoughs> no ja Pozbawiliście mnie możliwości obejrzenia czterech goli dla Chelsea, a po ostatnio tyle goli Chelsea to strzeliła w, w jednym meczu o, o, o, chyba, chyba nigdy. Ja nie pamiętam takiego wyniku Chelsea. Chelsea 4, 4 gole? Nie, no zdarzało się. Nie, nie 8-0 wygrali. 8-0? 8-0. Ale oni nie strzelili karnego w ostatniej minucie. Może byśmy się tak przywitali najpierw. Witamy w 160. którym? Świąteczny. Świąteczno-noworocznie. 7 już chyba nawet. 167. W 167 odcinku. Już nie wchodzimy. Ja też, też witam, tylko muszę tu porządek zrobić w studiu tak zwanym. Tak, Doktor teraz... Zawada jest nasz, w naszym studiu w Kielcach, w Domaszowicach. W Domaszowicach. Jestem w studiu, tak, w Mamy e filię naszego studia. Z zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. To nie tak, powinien było tak. Halo, halo! halo, halo. Ze Stadium Daleszyckiego <laughs> witam Państwa, Andrzej. Zdorowicz. Domaszowskiego, a nie Daleszyckiego. <laughs> Tak, witam. Wita. W 167 odcinku subiektywnego podcastu sportowego wita cała redakcja zgromadzona z wielkim trudem. Można by powiedzieć zgromadzona bo, na bu. przestrzeni 180 km. Tak, no. Wigili Wigili. Bili bombili, subiektywny podcast jest tu. Tak, właśnie. <śmiech> no to zło... tyle. <śmiech> no to tyle. W takim złożmy razie to, że... złożmy złożmy iść, <śmiech> jeść kaszankę. <śmiech> bo jutro nie można. Tak jest, bo jutro nie można, za to Bigos. Nie, jutro można. Jest już dyspensa tak z kościoła, że można jak najbardziej już ja, od wielu lat, ja, ja nie, można ja jeść nie mięso. Tak. Kaszankę nie, można jeść. Ja nie, można ja uznaje, jeść mięso. Ja nie uznaję takich dyspów. Odkąd dyspans. to kaszanka jest mięsem. <laughs> Ja zawiera śladowe ilości orzechów no a, jedliście kiedyś... a ty naprawdę myślisz, że ty wiesz co tam jest? czyli znaczy, ja na przykład jedna kaszanka w której wiedziałem co jest to była rosyjska kaszanka którą kiedyś mój I ojciec nie chcę wiedzieć co w niej było mój ojciec mi kupił na Brighton Beach w Nowym Jorku taką kaszankę powiedział synu zjemy rosyjską kaszankę Rosy... rosyjska kaszanka składa się z krwi bez dodatku kaszy <laughs> masakra o Boże to już jest kompletna, po prostu to stręszała się krew tam z czymś tam, z jakimiś dodatkami takimi. Hmm. Okazuje się, że na Brighton Beach jest łatwiej o krew niż o... E, niż o kaszę. <głos> no. No łatwo jest osmażone, znaczy zielone takie kiszone pomidory, jakieś tego typu wynalazki A rosyjskie. to dobre, bo to ukraińskie. Ja bym dzisiaj na obiad. Tak, to bardzo, bardzo dobre rzeczy są, to prawda. Dobrze, może... Dobrze może, tak. może... o sporcie porozmawiamy. Tak, może o sporcie. To co? To zaczynajmy. Panie redaktorze, niech pan opowie o tym meczu, którego my nie widzieliśmy, bo kable wpinaliśmy tutaj, milion różnych kabli. Mecz był... Mecz czarny. Jednostronny? Mecz był, był jednostronny o tyle, że w, pie, po, w pierwszej akcji Chelsea strzeliła gola. Żeby, gole. To Torres, żeby to Torres tego gola zadetykował redaktowi Ernestowi Gawłowi, dlatego że była to bania z jakichś 15 metrów pod poprzeczkę. O, muszę iść obejrzeć zaraz. Przerwa. No, tak. <śmiech> <śmiech> tak. Nawet napisałem posta na ten temat na naszym Facebooku, dedykując tego gola też redaktowi, redaktorowi. Chciałem zauważyć no, redaktorze, że redaktor ostatnio zawłaszczył Facebooka yy, podcastowego. A co ja, co ja poradzę, że nikt inny nie chce tam nic pisać? Ale nawet redaktor nie pisze to redaktor i nie pisze w nogi mnogiej, że my, podcast, tylko pisze. Wydawało jak, mi się, przesadziłem ale, chyba. No jak pisze posta o Mourinho, to chyba wszyscy wiedzą, kto pisze. No w sumie, prawda. No, <śmiech> no właśnie, właśnie, właśnie tutaj dzieliłem się z redaktorem Kontraciukiem, że przeglądałem Ostatnio twoje, twoje posty, i prywatne, i, i, i służbowe, że takie nazwę, i okazuje się że, w kibicowaniu, się, że w kibicowaniu, że w kibicowaniu jednak najważniejsza nie jest drużyna, której się kibicuje, a wróg. No muszę Ci też powiedzieć, że w ogóle w sporcie jest dosyć istotny przeciwnik. Ja myślę, że teraz nie jest największym przeciwnikiem Barcelony, Real Madryt, okay, tylko na przykład Atletico dla... Madryt. Ja myślę, że wyznacznikiem tej subtelnej różnicy jest różnica między słowem przeciwnik i wróg. Tak. E, nie. nie no, w, w, w, w, wroga to tutaj redaktor Gawę wymyślił. Ja, poza tym, tak jak mówię, no, wrogiem tr trudno nazywać kogoś wrogiem, kto... K Kim to... się pogardza. Wrogiem no, się często pogardza. Wroga szacować, tak. Nie, nie, trudno no, tr tr traktować poważnie w tej chwili w lidze przeciwnik, jako przeciwnika Real Madryt. No Real Madryt ma... Za to liczby... jeżeli chodzi o liczbę miejsca i uwagi poświęconego, no to w porównaniu na przykład do drużyny, nie, no, której się kibicuje, jest, jest jakiś stosunek 90 do 10. Ciężko jest nie zauważyć, jeżeli, jeżeli się nie wypuszcza Ikera Kasijasa po raz pierwszy od 10 lat, trudno tego nie zauważyć, szczególnie, że byliśmy jednym z pierwszych w ogóle w Polsce mediów, które podało tą informację. Ale ja nie mówię o tym jednym wpisie. Dobrze, ale to nie czekaj mi się, bo wydaje mi się, że dużo bardziej istotne i ciekawsze jest właśnie ta konkretna sytuacja, bo tutaj myślę, że to już doszło do jakiejś I tego, ściany. I tego, tego tej sytuacji, tej, tej sytuacji dotyczył wpis właśnie, że tak. no ja napisałem po prostu, że jeżeli, jeżeli nie wystawia Ikera i przegra ten mecz, no to, no to zdaje się, że chyba no, idzie na otwartą wojnę już w tym momencie ze wszystkimi. No i no jest, jest, jest, w tym pew, jest, jest w tym pewnie jakieś działanie e, zamierzone. Nie Możesz wiem, to... rozwiązać kontrakt. Znaczy, i ja, ja myślę, do PSG. że. Znaczy, no nie wiem, dlatego, że w tej chwili, no tak, ale raz, że nie ma, nie ma nikogo lepszego, kogo mógłby zatrudnić, dwa, że zwalniając Mourinho musiałby zapłacić 25 milionów, 25 milionów jemu kar za zerwanie kontraktu ja myślałem o jeszcze jednej rzeczy. Zastanawiałem się po tym, jak dowiedziałem się, że to tak w ten sposób wygląda i jak ten mecz się skończył takim wynikiem. Zastanawiałem się, czy dało się zrobić jeszcze coś więcej, żeby popsuć atmosferę w drużynie. Czy może ona już jest tak tam popsuta, że po prostu i tak, niezależnie co on by zrobił, to... Mało, te, mało tego, zmiany, które przeprowadził w czasie meczu, co też komentowałem na, na Facebooku, e, pokazywały, że on tego meczu po prostu nie chce wygrać. Dlatego, że miał na ławce Modricza, który pro, prosiło się, żeby go wpuścić w wcześniej, wpuścił kakę, który nie miał ani jednego celnego podania i ani jednego celnego strzału. Wiadomo, że jest bez formy, w momencie, kiedy Kaka wszedł na boisko, Real zaczął grać automatycznie w dziesięciu. Cristiano jest sfrustrowany tym, jak gra drużyna. Wiemy wszyscy, jak gra Cristiano wtedy, kiedy jest sfrustrowany. Drużyna gra w tym momencie w dziewięciu. Jeżeli w bramce stoi Adam, który puszcza bramkę po krótkim rogu, której Ikerowi, Kasiasowi bramki w krótki róg, to ja nie pamiętam, żeby mu ktoś w ogóle wżyć. Dwie, dwie, dwie bramki ewidentnie można zapisać na konto, na konto, na konto Adama, no. A do, tego, a do tego, przepraszam, wychodzili nie przeciwko drużynie e, bordoby, tak? Czy, czy, czy nie wiem, e, nawet Deportivo La Coruña, które strzela sobie dwa gole prawie w każdym meczu, tylko grali z drużyną, która wygrała swoją grupę w Lidze Mistrzów. Z drużyną, którą prowadzi były trener Realu Madryt, grali z Pellegrinim. Można się było spodziewać, że, że, że, że drużyna Malagi na swoim boisku będzie próbowała pokazać jakiś dobry no, futbol. Znaczy, że Malaga gra dobry sezon. No, i to jest, i to jest. Mecz tutaj zagrali przeciwko Realowi. Mimo wszystko Real miał swoje szanse i prawdopodobnie gdyby no, to, co Ramos powiedział, że My, my w tunelu się zorientowaliśmy, że, że Iker nie wychodzi na boisko. Jak działa brak kapitana w tym ciągu? Oni wychodzą zdezorientowani, oni się nagle dowiadują, że za plecami mają jakiegoś chłopaka, który zagrał z nimi w sumie trzy mecze w życiu czy tam pięć, no ale, ża ale żadna z niego tam ostoja, tak? Ja myślę, że to nie wiem, no, mam wrażenie, że jak obejrzałem ten mecz i po tych wszystkich plotkach transferowych, które, o których się mówiło, że... Znaczy, że pytanie że jest... Ramos nie wiedział, ciekawe, czy o tym że Iker nie wyjdzie na boisko, wiedział Pepe i wiedział na przykład Ronaldo Albo Mourinho. No Mourinho to chyba wiedział, tak? <śmiech> ale chodzi mi o to, że mam wrażenie, <śmiech> że, że, że to jest tak, że, że Mourinho chciał po prostu celowo przegrać ten mecz. Znaczy... No, tylko po co? No no, po, co, po, po to, po, to, po co, to, po po to, to żeby telegram, nie on roz, y, rozwiązywał kontrakt z Realem, tylko Real rozwiązywał kontrakt z nim. No, patrząc na reakcję, to znaczy, to znaczy robienie Dobry. tego jeszcze w takim momencie, kiedy są dwa tygodnie przerwy, kiedy są święta i prasa naprawdę nie ma, czy, nie ma o czym innym pisać, tylko w tym momencie wyciągnie całą artylerię. W Hiszpanii gazety ukazują się sportowe codziennie. Wyciągną wszystko, co można, żeby pokazać, że 16 punktów straty w grudniu do świąt to jest największa prawdopodobnie przepaść, jaka była między tymi drużynami, na pewno jaką ja pamiętam, czyli od połowy lat 80. a prawdopodobnie największa w historii. Rzadko kiedy na koniec sezonu kończyło się to większą przewagą. Też może nigdy. Więc więc wyciągną te wszystkie statystyki, opowiedzą o tych wszystkich meczach, które Mourinho przegrał i... No i dokonał rzeczy niemożliwej, bo przegrał więcej spotkań, nie dość, że w niż w całym ubiegłym sezonie, to on nawet jak był zwalniany z Chelsea, czy, czy, czy odchodził z Interu, to nawet w najgorszych momentach ta te jego drużyny nie miały tylu porażek, nie traciły punktów z tak słabymi zespołami, jak w, tej, w tym momencie w Realu, a trzymane jest tylko po to, żeby wygrać dziesiątą Ligę Mistrzów. Jeżeli to miało mieć jakieś pozytywne działanie na drużynę, to tylko takie, żeby że w tym momencie naprawdę widać, kto tak naprawdę jest z trenerem, i z drużyną, tak? To znaczy wszyscy kibice Realu Madryt, którzy nie są kibicami Mourinho, wczoraj wyrazili swoje zdanie głośno. Ten człowiek spadł z konia na łeb i stracił przytomność prawdopodobnie i zrobił wszystko nie tak jak powinien. Nie można żywej legendy, najlepszego bramkarza nie, nie, według niektórych w historii futbolu, na pewno w historii hiszpańskiego futbolu, być może w historii Ligi Mistrzów. Różnie to jest postrzegane. No, no, ewidentnie jednego z najwybitniejszych bramkarzy w ogóle w historii. No, tak, nie bram wątpliwości. No. Bramkarz jest zdrowy, jest kapitanem zespołu, jest sadzany na ławce, y i jest, z jakiego powodu? Z powodów technicznych. A potem kolejnym zdaniu konferencji prasowej pada kwestia. a Dan na dzień dzisiejszy jest lepszym bramkarzem od Ikera Casillasa. No przepraszam bardzo. To tak jakby powiedzieli, że Montoya to lepszy obrońca niż Pujol w Barcelonie. No albo, albo no, no nie wiem, wyobraźmy sobie taką sytuację w każdej innej drużynie. Takich rzeczy się po prostu nie mówi, dlatego że jest to policzek dla kapitana, policzek dla legendy klubu, policzek dla kibiców. Jednym, przy jednym zamachem, tak? No, a jest... za tym przecież no piłkarze grają, przecież nikt w to nie uwierzy, tak naprawdę, bo to się nie da uwierzyć, że Adan jest lepszy od Casillasa, bo Oczywiście, że nie. Szczególnie... No, to, szczep... Zaklinać rzeczywistość można do, pewnego, do pewnej granicy, tak? ale no, a poza powie nie, że już że, się nie nie zajmujmy, nie zajmujmy się tym zdaniem, bo to zdanie, to zdanie jest nic nie warte. No. No, zdanie jest o tyle warte, że spowodowało, że Adam zagrał, a Casillas no, nie. Zdanie jest o tak. tyle warte, że wygłosił no, nie, nie trener On nie dlatego zagrał, że on na pewno nie, nie wierzy, że Mourinho wierzy, że Adam jest lepszym bramkarzem od Cassiasa. Chodzi o coś zupełnie innego. Niewystawienie no, Casillasa jest... Albo jest jakiś gigantyczny konflikt między Casillasem a Mourinho i który, w którym Mourinho pokazał, chciał pokazać w tym znaczy, momencie, że jest, Konflikt jest... podobno jest między Casillasem, Ramosem, między kapitanami, tak? A pomiędzy Portugalczykami, czyli Pepe, Ronaldo i Mourinho. No ale to między nimi. No, I chodzi o to, że on w tym momencie pokazuje, kto tu jest, pokazuje, jakby, kto, tu jest kto panem, rządzi, ale, tak. nie, jest, ale nie, jest, nie jest żadnym panem. No, bo, no, bo widzieliśmy, co się dzieje na boisku. No, no, y, trudno to nazwać w ogóle, że on tutaj znaczy, rządzi. panem, panem jest, no, tylko to, jakby to, to królestwo nie którego jest nie panem coraz tak. bardziej y, upada i nie, za chwilę nie będzie czym rządzić. No nie, no, bo... jeżeli, dalej, jeżeli dalej tak będą grali, no to. Znaczy to wystarczy dwa mecze. No, wystarczy Liga Mistrzów przegrany. Dwumecz i, i nie ma realu w ogóle w tym w ogóle. sezonie. No nie ma. Znaczy, to może być na... najgorszy sezon, w którym znaczy, bior, biorąc, biorąc pod uwagę taką sytuację, że to jest, dla mnie to, to było nie do, nie do uwierzenia, bo to jest po prostu destrukcja w czystej postaci, to co, co on zrobił. I znaczy, to, to jest ja, ja, ja tak, tak ustawiony real, który w dodatku nie ma, nie ma ataku, gra tak jak gra, ma takie konflikty, są w drużynie, jakie są. No to może się skończyć faktycznie tak, że oni będą gdzieś tam walczyli w eliminacjach oligemistrzów w przyszłym znaczy, roku. Ja, powie, ja, ja stosując, stosując przenośni wojskowej miałem wrażenie, że patrzę, patrzę na stalinowską armię, w której rozstrzeliwuje się wszystkich oficerów po to, żeby zmobilizować szeregowców. Jak patrzyłem wczoraj na, na Real Madrid, rozstrzelaliśmy oficerów teraz, dzięki temu szeregowcy będą walczyli lepiej w przyszłości z Manchesterem United. No, no, no tak, to, tak to wyglądało. No, jeżeli on ma rzeczywiście teraz takie, tego typu decyzje techniczne mają pokazać, kto naprawdę jest z nim, a kto przeciwko niemu, no to na pewno pokaże to to, że Cristiano Ronaldo jest, jest z nim, że Pepe jest z nim i jeszcze pewnie paru innych, paru innych piłkarzy. Część prasy, chociaż o dziwo na przykład Tomas Ronsero, który jest wielkim zwolennikiem Mourinho, nie zostawił na nim wczoraj suchej nitki, komentując tą decyzję, no bo jednak przede wszystkim kibice Realu Madryt są kibicami Realu Madryt, a nie Mourinho. No tym e, bardziej, i... że jeszcze, jeśli mogę, pamiętajmy, że Mourinho decyzje może kontrowersyjne podejmował często, ale zawsze broniły go wyniki, a tutaj ja tu no ten, on już, tak już trener świetny, tylko wyników nie ma. On już wisi na bardzo cienkiej nitce, tak? No mówię, wystarczy, a przy, przeciwnika ma niebyle jakiego w Lidze Mistrzów, więc no to jest już bardzo cienka nitka. No Bo właśnie, wyobrazić już... sobie, że real nie przejdzie Manchesteru, no to, jest, to, to nie jest bardzo trudne, tak? to, to nawet jest dość tak. proste. I, tak. no i znaczy, w tym ja momencie... bym dawał szansę zespołom tak 50 na 50 w tej chwili. Mimo wszystko, dlatego że Real to jednak Real, Murinio to jednak Murinio. Ale mecze są w takim momencie, w którym to zazwyczaj Manchester United już gra bardzo dobrze w piłkę i zazwyczaj formę szczytową w sezonie to Manchester ma właśnie luty-marzec. No Manchester to jest drużyna dużo bardziej skonsolidowana niż, niż, niż Real Madryt w tej chwili. No i mimo tego, że oni tam dzisiaj swój mecz zremisowali, to ja bym w ogóle żadnych wniosków z tego nie wyciągał. Bo ten no, dzisiejszy to mecz to, to raz, że i Swansi zagrała bardzo dobre spotkanie. No, nie po raz pierwszy. No. Nie, nie po raz pierwszy. I też, i też, no. Tutaj, to akurat, no, ja bym nie przesądzał po tym meczu Manchester United zupełnie. Nie, nie, w to no, pewno. Sposób, no, no, chodzi, bo... o, chodzi, o to, chodzi o to, w, jakiej, w jakiej, jakiej kondycji sytuacji Real Madrid dotrwa do, do, do tego dwóch meczu. No mają, dwa tygodnie, mają dwa tygodnie teraz przerwy, ewidentnie, na to, żeby się poukładać po prostu i wyjaśnić i rozwiązać tą sytuację. Jeżeli nie rozwiążą znaczy, je przez poni... te dwa tygodnie, oni to, ten... to, to, oni, to oni, oni po prostu. No, nie widzę dla nich szans. Oni przez ten czas nie trenują, oni przez ten czas, większość z nich wyjeżdża w ogóle z Madrytu i wracają drugiego... Znaczy to, to jest, ja myślę, że to jest kwestia, kwestia, że, że, że tutaj to musi klub podjąć jakieś decyzje, muszą być rozmowy w klubie ewentualnie i decyzja w którą stronę, no bo jeżeli to ma, tak ma wyglądać, że ten konflikt i tak ma wyglądać wystawienie, wystawienie składu na Realu i Casillas na ławce, no to bez sensu jest trzymać Mourinho na, na, na ławce trenerskiej. Znaczy to jest, to jest droga w dół, to jest to, że odpada się z Ligi Mistrzów i mogą być również kłopoty z zakwalifikowaniem się do Ligi Mistrzów, bo tak grający Real niekoniecznie nie, musi tak zawsze, tak jak mówię, Zawsze tak. mogliśmy mieć tam jakieś ale i pretensje do Mourinho do zachowania jego po poza gdzieś tam na konferencjach, nawet w czasie meczów, <śmiech> ale zachowania pozasportowe, natomiast z reguły to prowadziło jednak do sukcesu sportowego. Takimi czy innymi środkami można było je chwalić albo potępiać, ale gdzieś tam na końcu Mourinho z reguły miał sukces. Natomiast tutaj... E... Ja, się, ja się też właśnie zastanawiam, czy to nie jest jeden z kroków w tym kierunku, żeby skonsolidować szatnie. pokazać im, słuchajcie, on już to robił zresztą, pokazać, pokazać im, słuchajcie, to wszyscy... nic nie to... jest za późno. No, no, no, może się zorientował, że liga jest przegrana i warto poświęcić jeden czy dwa mecze, po to, żeby pokazać zawodnikom, że tak naprawdę o ten sukces walczy tylko tych 23 piłkarzy, których on ma w kadrze i on. I nikt więcej. I tylko ci ludzie, którzy zamykają szatnie w momencie, kiedy jest odprawa i ta szatnia jest zamknięta, mogą mieć przeciwko sobie zarząd, mogą mieć przeciwko sobie 80 tysięcy kibiców na trybunach, mogą mieć przeciwko sobie prasę, mogą mieć przeciwko sobie wszystkich, ale w momencie, kiedy wychodzą na boisko, są w stanie udowodnić, że są w stanie wygrać każdy mecz, dlatego że jeżeli są silni, są Realem Madryt, to dadzą radę. I, i moim, zda moim zdaniem tego typu decyzje i tego typu zachowania prowadzą właśnie w tym kierunku, żeby tą oblężoną twierdzę, którą, przy pomocy której rozgrywał Ligi Mourinho oczyścić do tego stopnia, żeby, żeby, żeby, z, to, żeby zamknąć wszystko w szatni, tylko i wyłącznie. Stawia wszystko na jedną kartę. Albo się uda, albo się nie uda. No to jeżeli się uda, to ja, to, to ja chylę czoła. <śmiech> Obawiam się, no jeżeli, że tym jeżeli, razem... Jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli mu się uda i rzeczywiście Moje... wygra tą Ligę Mistrzów i ten Real po prostu w tej Lidze Mistrzów będzie dzielić i rządzić, no to czapka z głowy, bo faktycznie Ligę ma przegraną i, i, i, i no nie no, taki ruch... Jeśli już jesteśmy przy porównaniach pokerowych, to mam wrażenie, że z reguły on takie zagrywki stosował, mając na ręce no, co najmniej trójkę i to pewnie króli albo asów, a teraz to taka jakaś, nie wiem, marna parka chyba u niego. No tak, no ale, ale, ale tak to rzeczywiście wygląda, bo on jeszcze może liczyć na to, że do, do lutego odbuduje mu się Cristiano Ronaldo, który absolutnie przestał grać w piłkę. I który wie o, wie już o tym, też mi się wydaje, że on ma w głowie to, że no te 91 goli Messiego w roku, to, że jak się popatrzy na statystyki, to on tych bramek ma dwa razy mniej. Bramek i asyst w sumie ma dwa razy mniej w lidze. Messi w tym sezonie strzelił 26 goli już. Yy, dodam, że 25 goli to jest najlepszy wynik strzelecki Raula w całym jednym sezonie Ligi Hiszpańskiej. Messi zrobił to w tym roku do grudnia, a Cristiano ma tych goli bodajże 14 w tej chwili, co jest doskonałym wynikiem jak na jednego zawodnika e, grającego, grającego w lidze, tylko że on wie, że gra w innej lidze. I on przestał się ścigać z Messim, i przez to, że przestał się ścigać, ma to wpływ na jego postawę wojskową. On przestał grać w piłkę, chodzi gdzieś jakiś taki rozkojarzony, więc też nie jest tak, jak mu powiedział Marcin. On nie jest żadnym tutaj jokerem, ani, ani, ani nawet tą trzecią figurą do, do tej trójki w, w, w tym rozdaniu. A, a kolejnym, kolejną mocną kartę w postaci Ikera właśnie postanowił oddać do, do talii. Więc to jest w ogóle takie, no i blef za blefem, albo tak jak mówię, albo się uda, albo się nie uda. Zobaczymy. No, no, no. Jak to z blefem. <laughs> tak, tak, tak. Kurnie, znaczy... Można blefować na mocnych podstawach i, i mając zabezpieczenie, a on w tej chwili idzie na całość, tak naprawdę już paląc mosty za sobą i, i nie ma, no tak, e, nie ma jest... odwrotu. W porównanie, tak. Proszę mi to... to. Małe zamieszki w studiu w Kielcach, ja... w Zamaszowicach. Zamieszki w studiu tutaj próbuję wbić. No, może przynieśmy ciężar działań do studia w wszystkie... no. no, ja Połączymy się z redaktorem za Szyb... chwilę. Szybko otwórzmy studio poznańskie, może na przykład jakieś przejęło <śmiech> ciężar. Mamy, Mamy jakieś w... kłopoty na łączach? Tak, bo rodzina mi się próbowała wbić, żeby Włamać mnie do studia. Dobrze że Kuba Błaszczykowski jest w telewizji, a ponieważ byłem u niego ostatnio w jego rodzinnej miejscowości w Truskolacach i sporo z nim rozmawiałem, to teraz Kuba Błaszczykowski jest wszędzie u mnie w domu. No i to tak. O czym też zresztą zaraz opowiemy, bo rozmawiałem z Kubą Błaszczykowskim o Realu Madryt dosyć długo i prywatnie. Bo bo tam... o, o, dlatego o, teraz wszystkim to, opowiem. Bo, nie robiłem tego w ramach żadnego wywiadu, natomiast pytałem się go, jak, jak jemu się gra przeciwko temu Realowi. I powiedział, że rzeczywiście w środku pola ten Real Madryt to jest Strużyna niesamowicie mocna, i że ciężko jest sobie tam znaleźć przestrzeń, ale już na przykład gra przeciwko obrońcom Realu Madryt, to mówi, że. Jest kilka drużyn w, w, w Lidze Niemieckiej, które bronią zdecydowanie lepiej e, niż Real i dużo łatwiej sobie znaleźć e, wolną przestrzeń, czy to na boku, czy w środku. Że środkowi obrońcy są w stosunku do obrońców niemieckich grających w Lidze, są wolniejsi. Miał tu na myśli Pepe, Ramosa Ramos, nie, ale, ale czy Pepe, czy Albiola, czy Arbeloa, to, że to są ludzie, którzy po są wolniejsi niż ludzie grający w Niemczech. Powiem, że najłatwiejszy pojedynek jaki miał w ogóle w meczach pucharowych w życiu, to był mecz po Rusi Dortmund z Manchesterem City. Powiedział, że grało im się tak łatwo, że, że, jeszcze, że jeszcze nigdy by się tak łatwo nie grało z nikim i mogliby to wygrać dużo wyżej. Bo no tylko, to tak że wielu to nie mówiło po, po, po meczach City w Lidze Mistrzów. Taka to krótka ocena w wykonaniu Jakuba Błaszczykowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o losowanie... No to powiedział rzecz, rzecz o tyle ciekawą, że, że pewnie, pewnie, pewnie każdy kibic z każdej drużyny powiedziałby to o losowaniu szachtara. No na nich to akurat nie chcieliśmy trafić. No chyba nikt nie chciał trafić na szachtara. Trafić, co, co ciekawe. A ja mówię, a dlaczego? On mówi, no tak grają, kurczę, mówi tak, dziw, dziwnie grają w piłkę. Niby technicznie, ale przy okazji siłowo niby mocno, niby są, niby grają radosny futbol, bo tych Brazylijczyków mają, ale są świetni taktycznie i, i dobrze poustawiani na boisku. Niby u siebie jesteśmy w zasadzie pewni zwycięstwa, ale z kolei nie wiemy, ile w Doniecku możemy przegrać, bo możemy dostać i 3-0 w Doniecku. I to jest tak, że mówi, a na kogo chcieliście trafić? Mówi, no chcieliśmy trafić na Celtic Glasgow, bo to jest drużyna, która gra dużo piłką w powietrzu. My, my gramy bardziej, bardziej piłkę poukładaną technicznie i po ziemi. I z Celticiem by nam się Wygrało wygodniej i to była taka drużyna marzeń, nie? bo jeszcze do tego kibice zaprzyjaźnieni są kibice Dortmundu z kibicami Celtiku więc byłyby dwa mecze przyjaźni, pełne trybuny, świetny toping. tak? Yy, no ale, nie, ale wyszło, chcia, chciał jak chciał, ale wyszło jak zawsze. Czyli... No, nie mają u siebie słowo Kręciny, który by elegancko pod kuleczki, no. No i ktoś tam te kuleczki podgrzewał i ze dwa no, no, dni tak, wcześniej tak. już były dobrze no, podgrzane. No, no tak, tylko no, takie, takie losowanie to wygląda tak, że tam e, e, ludzi pilnujących tego, żeby, żeby tam się wszystko wydarzyło tak, jak są wszystkie kluby, a nie, a nie tylko UEFA, to jest znacznie więcej, więc ja tam nie wierzę w takie tam teorie spiskowe. Nie, nie Te... wiadomo, no, bo to no. nigdy nie dogodzisz. No. Musieliby wszyscy Celtic wylosować, żeby, żeby to się sprawdziło, ten biedny Celtic ze wszystkimi zagrać ciekawa, nie może. A to, a to Celtic jest też zadowolony z losowania, bo oni twierdzą, że z kolei, że z Juventusem też sobie mogą poradzić. No pewnie, że mogą, bo łatwiej się gra z Juventusem na przykład, niż z Barceloną, a z Barceloną przecież Celtic wygrał. No to... Z Juventusem najlepiej się gra, jak jest minus 20. To pamiętam. W tak, <śleszu> no, nie, nie ma takich temperatur. No, w Doniecku mogą być no, akurat. Chociaż na minus 20 to już pewnie nie, ale, ale tak, tam to... też la, la, lata bym się nie spodziewał. No, drużyna z Doniecka to tak zwany, yy, tak powiem, charakterystyczny, trudny przeciwnik. To tutaj jest. <grym> trudny teren, jak to jest? Trudny mówiąc. teren. Trudny tak. teren. No, znaczy, pytanie też zawsze jest też takie, bo oni będą po przerwie, oni nie będą grali z marszu. Tak jak Borusja i oni będą po przerwie i z tymi drużynami z Rosji czy z Ukrainy nigdy nie wiadomo, jak oni będą się prezentowali tak, Zwłaszcza rozliniwieni Brazylijczycy, którzy powracają z urlopów w domu. Tak, no, tak i oni wtedy lubią mieć te tak, 3 kilo to za oni dużo. No, czy plus 30 spadają ja że... na minus 5, na przykład nagle. Tak. No tak, ale ja myślę, że tam ten okres przygotowawczy będzie bardziej w Doniecku <śmiech> zdyscyplinowany. Ja myślę, że oni zaczną dużo wcześniej wyjadą szybko A, na jakieś zgrupowanie, także tak, tak, tam nie czy, będzie nie też będzie też takiego rozprężenia. Wszyscy wiedzą, że zgrupowanie, grupowaniem ma rytm meczowy co trzy dni, to rytm no, meczowy to prawda, to prawda. i wtedy jak się gra o punkty co trzy dni, to wychodzi się i się nie myśli o tym, no, jakim, jest... O tym, jakiś, że raczej najpro... Musi raczej... być mechanizm <coughs> pewien... Że raczej nie będzie tej nadwagi, no. No, no, no tak, nie, tak nadwagi przygadają. może nie być, ale to... Ale to... Czym czy, czy innym jest jednak ten rytm meczowy? No zobaczymy. E, no, w, w ogóle ja uważam, że losowanie jest ciekawe i, i pary, bądź zdaniem, akurat wszystkie, dla, są interesujące, bo drużyny wydawałoby się słabsze, akurat y, mogą... Trafiły no, na siebie, tak. tak trafiły tak. na siebie, a poza tym jeżeli, jeżeli ja pracowałbym w UEFA i miałbym ustawiać losowanie, to nie ustawiałbym drużyn, które się najlepiej sprzedają w parach przeciwko sobie, czyli Barcelony przeciwko Milanowi, y, y, Arsenalowi przeciwko tam mają, przeciwko Bayern, Bayernowi Monachium, a, a Realowi przeciwko, przeciwko Manchestero Manchesterowi United. Bo trzy liczące się drużyny, które się świetnie sprzedają, nie będą grały dalej. Tak. No z drugiej strony mamy tak naprawdę dzięki temu osiem równorzędnych pojedynków. Znaczy takich, których trudno w każdym z nich wskazać e, zwycięzcę jednoznacznego. E, no, co się może, może odbić na kolejnej nie. rundzie. Tak. A bo... może w wyniku Barcelony z Milanem, bo tutaj tylko nazwa straszy. Wczoraj obejrzałem mecz, znaczy skrót meczu Milanu z Romą. No to Milan no, to jest w tej tak, chwili, tak. Z którą każdy wolałby grać z Milanem niż z Szachtarem Doniec. Albo nawet z Malagą. No. Tak, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Zobaczymy jak będzie wyglądało za, za dwa miesiące, ale no Milan raczej ma piłkarzy podobno sprzedawać niż kupować, a jeżeli kupować to piłkarzy tańszych i, i z rynków wschodniej Europy niż, niż wielkie gwiazdy. No to czasami wychodzi klubom na dobre ostatnio, jak się pozbywają gwiazda, kupują tańszych piłkarzy. No tak, ale oni tak, no tak, znaczy pozbycie się pato, który i tak w piłkę nie gra, nie jest żadną szkodą dla klubu, tak? No, no także z losowaniem to, to, to, to tak wysz, wyszło wyszło w sumie ciekawie. Ja się chyba wybiorę nawet do, do Mediolanu na mecz, a co mi tam? <grym> Było Włoszech a, będzie już wiosna. No, no już, już marzec. <grym> Bo Włoszech już będzie już marzec. No, no, no, no, tak, no, luta, no, to rzeczywiście, to, to marzec. To marzec, tak. to marzec tak. Bo u nas będzie dopiero luty wtedy. To, to będzie zimno. No. No, nie to wiem, jest czy, właśnie tajemnica Włoch nie, nie, do, do śniegiem, tak. Później. Tak. nie wiem czy do was do zasypanej śniegiem Warszawy dotarła informacja, że że końca świata nie było jednak że Marit Biergen dla niej będzie koniec świata bo nie wystąpi w turdeski no, tak, tak, tak, tak, słyszeliśmy, tak, tak. że miała jakieś kłopoty zdrowotne dzisiaj na treningu. ma rytmie serca i w związku z tym, ma rytmie serca i to taką na tyle poważną, że nie wystąpi w turdeski i nie wiadomo kiedy wróci do biegania fatalna wiadomość no fatalna wiadomość. Fatalne. Wierytelny skomentował to w ten sposób, że powiedział, że to Marit Biergen ma jakieś problemy ze zdrowiem, pierwsze słyszę. Nie wiem, czy to miało być złośliwe, czy nie. No nie wcale. <grym <grym no ale, no, ale no, generalnie... Jak pamiętam, to Wierytelny, wierytelny 2 czy lata temu już przepowiadał, że, że przy takim trybie... Że tak. Znaczy jeżeli Maryli Bierger nie wyhamuje z tymi wszystkimi tam pseudo na jej pseudodolegliwości, no to wcześniej czy później to się źle skończy, więc no, no to, tak. nie, to nie jest pewnie wielka satysfakcja w tym momencie powiedzieć, a nie mówiłem, no ale, e, ale jakaś tam gdzieś skrywana pewnie jest. Natomiast komentarze w mediach, nie tylko polskich, ale generalnie są właśnie tego, idą w tym, w, tym, w tym tonie, tak? Że Nikt nie, nie chce tego powiedzieć otwarcie, ale wszyscy mówią to między słowami, tak? że nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. No i choć, ja też nie wiem, ile, bo, bo może to jest krzywdzące dla zawodniczki. No ale, no ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak? Była nie zdrofa nie bardzo przyczyną przy, przy, te, przy, te, przy tej intensywności treningu, to tego typu dolegliwości jak arytmia serca, to naprawdę ni, ni, nie trzeba się szprycować, żeby ją mieć. To nie jest tak. No, to jest tak nieprawdopodobne obciążenie dla organizmu. Niby tak, tylko, tylko jakby... Więc, się po, po, więc, poważę, więc to i, I to się, i to się z, z, zdarza różnym sportowcom. No, no, Także powierzy... tak, trudno tu przesądzać. No, nie znając wyników badań, trudno przesądzać z jakiego Choć, powodu Chodzi są. tylko o to, że nie, nie szprycując się, gdzieś tam sobie dozujesz to obciążenia i po prostu nie jesteś w stanie pewnych granic przeskoczyć, tak? a organizmowi no tak. stop, organizm mówi stop. a tutaj jakby w nieaturalny sposób ten organizm zmuszasz trochę do wysiłku nie, no tak, ponad no, siły. By, i... Było wiele przypadków takich no, czasami ci zdrowotnych i niekoniecznie, niekoniecznie ci, ci zawodnicy się już pracowali. No, chodzi o to, że no, no to sport właśnie... zawodowy, zwłaszcza taki wysiłkowy, jakim jest bieganie narciarskie, to jest, to jest na, na takim gigantycznym głodzie tlenowym, bo, tak, bo, bo, bo nie, no, takie, jest nieprawdopodobne obciążenie do organizmu. To jest, to jest, to jest zupełny odjazd nam nieznany i, i to jest tak, że... Chyba tobie. Myślę, że nie wiemy, o czym mówimy tak naprawdę. Choć mnie się zdarzało przeżywać zawały i zapaści. Ja, ja na przykład... Nie nie no, byś... chodzi o na pewno, na pewno że tak jakaś farmakologia nie, nie, nie, polepsza, nie polepsza i nie, nie pomaga w takiej sytuacji że tak. Nie pomaga, zdecydowanie. Patrzę, odpowiednia farmakologia później pewnie pomaga, ale... No tak, ale to jest tak, że... Chyba przy są leki A... nawet wymyślone. Tak, oczywiście, że tak. tak Natomiast jeżeli, jest, jeżeli arytmia jest zdiagnozowana, to zdecydowanie jest, jest ona bardziej przewlekła, to, to po prostu to jest koniec ze sportem, tak? I może się okazać, nie chcę być złym prorokiem. Ale może się okazać, że, że to nie. jest koniec tylko, tylko z turdeski tym sezonem, bo to nie jest zawodniczka, która ma lat 24 i, i to jest u niej i, i nie wiem, i sobie wypłukała magnes i potas, bo za dużo pobiegała. Przypomnijmy, że ona w w ostatnim miesiącu nie startowała w Pucharze świata, bo ona objęła prowadzenie w Pucharze Świata, po czym nie poleciała do Kanady, i oddała to prowadzenie Justynie Kowalczyk. Była w domu, trenowała sobie tam nie, nie za mocno i nagle zrobili jej badania i okazało się, że była mocna, ale już nie jest, tak? No, no zobaczymy, ty... zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy. Szczególnie, że, że turdeski dla, dla norweżek miał być pokazem siły. Tur... Jeszcze nigdy reprezentacja Norwegii kobiet nie wystawiała tak mocnego składu na turdeski, po to, żeby wygrać turdeski. Wreszcie z Justyną Kowalczyk mieli podejść norwegowie do tego bardzo prestiżowo i, i w pełni skoncentrowani. No i podchodzili. Okaza okazało się, że, że plan na turdeski zaczyna im się sypać, dlatego że liderką w tym momencie ma być Tereza Jochałk. Może się okazać, że, że, znowu, że znowu Justyna Kowalczyk wygra turdeski, a jak wygra turdeski, to, to nie jest powiedziane, że nie dowieje się znowu tego do, do końca sezonu. Też nie chciałbym przesądzać, bo to jest sezon przedolimpijski, więc to jest sezon dziwny w, w sportach. Dwa, że, że Justyna Kowalczyk też narzeka, no. No, no czekaj, to jeszcze nie jest sezon przedolimpijski no, nie. Olimpijski nie, będzie następny w 2014 roku no właśnie, to jeszcze jeden sezon będzie 13-14, no tak to no, już w następnym, sezonie, bo w następnym jest... sezonie w następnym sezonie będzie sezonie sezon będzie no nie, no, za, za tydzień jest rok 2013 no. więc w następnym sezonie nie mów hop tak? majowie Nasz... nie powiedzieli ostatniego to... słowa tak, Li... ja ostatnio rozmawiałem z rodziną listopadów, sąsiadów Chyba że, chyba, że się coś zmieni. No, po, powiedział no, pan wiesz, generał ja, Koziej. Że... Ja, ja wychodząc do domu, widziałem taki kalendarz, który się kończy 31 grudnia, więc... No, no wiele kalendarzy no właśnie. się w ten sposób kończy, nie chciałbym się... No właśnie o to chodzi, ale to wiesz. Raczej ja nie widziałem kalendarza, żeby się na przykład 16 stycznia kończył. Ja były takie były takie dla uczniów na przykład, które rok szkolny obejmowały. One się kończyły ostatniego dnia roku szkolnego na przykład. Aha. Są kalendarz. Tak. Albo chińskie na przykład. Albo chińskie. Ale to tam w ogóle nikt nie wie, co tam jest napisane. <głosy> no, poza jakimś miliardem ludzi. <głosy> to jest nikt. Małe grupy uczniowie. <głosy> Małe, zwarte grupy Chińczyków. E, jak już byliśmy przy Realu Madryt, a jesteśmy przy sprawach zdrowotnych, to chciałbym, żebyś go wspomnieli o ładnym geście piłkarzy Realu, którzy wyszli wczoraj na mecz w koszulkach które były z gestem poparcia dla Tito Wilanowy. No, bar, znaczy gest bardzo fajny, tylko że ja od razu, od razu po pierwszym golu dla Granady miałem, miałem, taki, miałem taki sarkastyczny komentarz, że wspierają go nie tylko koszulkami, ale głównie swoją grą i postawą na bójcie. No, tak no, no, <śpiewamy> nie, nie, choćby nie wiem, co to te... zrobili, to po prostu nie mają szans. A nie no, miał jakiś ten, tam ten, emblemat nie, nie. też? nie miał nic. Nie miał. Po, powinien mieć na tym palcu, który wsadził Tito Wilanowie w oko. Powinien mieć jakąś małą koszulkę taką, y, y, że go wspiera. Nie, no nie da się. Nie, da się. nie no znaczy bo, wie, dużo kibiców na forach na przykład komentuje to w ten sposób, że, y, że no, nie ma niczego bardziej niesprawiedliwego na świecie niż życie ludzkie i że generalnie ci, którzy że, że zazwyczaj chorują nie ci, którzy powinni. I y, y, chodzi tu o to, że, że chorować powinien raczej ten zły, a nie ten dobry w tej całej sytuacji. Ja no. jednak tak. wolałbym, żeby nikt nie chorował, tak jest jak to Jest, było głupi, tak, no, tak, jest tak. głupi, ale przytaczam komentarze, które czytam w necie, to nie jest no, mój komentarz. Na forach Osob... wypisują ludzie przeróżne bzdury, no. No. niekoniecznie, warte cytowania. No ale, ale kibice to są akurat ludzie, do których kierujemy w większości wypadków to o czym mówimy tutaj, no po prostu. No, ja tak, tam dobrze. do takich, do niektórych nie kieruję, co tam życzą komuś, żeby nogę złamali znaczy, na przykład. Znaczy, no ja też nikomu nie życzę kontuzji, prawda, ale... <grym> A, ale <grym> bardziej raka. Niektóry, niektóry dobrze, to mógłby słuchajcie. się rozchorować. Ale na, przykład, ale na przykład, jak patrzę na zachowanie na przykład zawodnika Pepe po raz kolejny we wczorajku meczu... <grym> e, <grym> to, <grym> następny temat, proszę. <grym> no to nie mówię, że miałby sobie złamać obie nogi, ale wolę. Ale jedno i... no, Mały i... paluszek. No, A i... komisja no, zakazała mu zawodów. Tak? I, i, i, no i tyle, po prostu. Nie, że, nie, nie mówimy o karze, o karze śmierci, ale jakaś kara musi być. No. Coraz, coraz bardziej zaczynam taki, mieć takie wrażenie, nie wiem, dlaczego teraz o tym tak pomyślałem, tak podprogowo mi się to skojarzyło, że tutaj mam nadzieję, że redaktor Zawada się na mnie nie obrazi, na szczęście jest daleko, więc nie będę <gadziem> mógł <gadziem> zareagować <gadziem> póki co, ale ty rady redaktora Zawady na temat Murinio zaczynają przypominać ty bramkarza Tomaszewskiego na temat PZPN-u Moment, no, no, no, tak. No, I po co do, do zmieniło? się w PZP, -nie wszystko, nawet w jak Tomaszewski no. jest dobry. Dopiero co był zły, ale teraz już jest dobry. No, ja też doprowadzę do zwolnienia Murini. <grym> tak. no dobrze, ja może, ja może, to może żeby, coś o tym w żeby... Przepraszam, Przepraszam, nie wyłączyłem, może, żeby, telefon, żeby rozładować w... atmosferę. Tak, profesjonalnie pan mnie się prostu z którym byłeś razem u pana Kuby zresztą. A wy przecież. tam robicie. A no Doktor Gawel telefon próbuje obsługiwać, ale mu słabo wychodzi. Tak. Może, nie wiem, czy widzieliście życzenia, jakie PZPN złożył wszystkim kibicom polskim z kamerą no. chodzącą po, po, po związku. Z wypowiedziami y, poszczególnych y, prezesów i wiceprezesów. Tak, i Stefan Majewski też się wypowiadał? Nie, wypowiadał się prezes, wypowiadał się wiceprezes i y, wypowiadał się, jak się nazywa ten y, młody, który... Sawicki? Tak, i mm -hmm. Sawicki się wypowiadał. Sekretarz znaczy. Sekretarz, Sekretarz. to chciało chciał przez gardło przejść. Chciało, że... Jemu też ciężko przechodzi, bo widziałem wywiad, że powiedział, że... Wszystko fajnie, wszystko fajnie, tylko że dlaczego on się musi nazywać sekretarzem, że to mu, nie bardzo mu no, odpowiada. To taka dosyć... ja, też, ja też jestem sekretarzem w jednej organizacji i też nie lubię się przedstawiać w ten sposób. Ja muszę powiedzieć, że wszyscy strasznie chwalili, że to jest zupełnie nowa jakość, ponieważ w zeszłym roku że yy, no, ja czytał genialne. z <śmiech> <śmiech> no. Ale ja bym tak nie przesadzał, bo yy, panowie też byli trochę drewniani w tym tutaj. No, ale no to... tak, ale to, o czym my mówimy o życzeniach noworocznych, czy tam świę... świątecznych? No, w ogóle no, to nie są, mogli zatrudnić Pawła de Longa, on świetnie składa życzenia, na pewno, bo jest aktorem. Nie ma bardziej drewnianego. To <śmiech> on powinien zagrać Pinokio w jakiejś superprodukcji. Tak, nie trzeba charakteryzacji. Bez charakteryzacji trafiłem w ulubione nazwisko wszystkich, w, tak, wszystkich w sensie absolutnie w sensie. wszystkich tak. ja mam plakat nad łóżkiem Pawła Longa od lat nie no ja muszę powiedzieć, że jednym z najbardziej wstrząsających filmów, jaki widziałem bo są dwie polskie superprodukcje, które mnie wstrząsnęły do głębi to Kwowadis właśnie z Pawłem Delongiem a to De Longiem. było pytanie skierowane do całej polskiej kinematografii zdaje się tak, to no. ja, ja, ja byłem świadkiem historii, kiedy. A drugi to był oczywiście wiedźmi. To były dwa DeLong, takie filmy. DeLong. No, Delong nie grał wiedźmi. No nie, nie. No, na szczęście może tam grał. To przecież smoka. No. No. Smoka grała gumowa kaczuszka, jak tak. pamiętam. Jeden, jed, jedna z osób dobrzymi znajomych miała. Dobrze. Dobrze, Dobrze nie ja nie Miała przyjemność. Moja paryska kochanka. No, nie, nie. nie. Moi przyjaciele yy, współpracowali przy, przy, przy, jakichś tam, przy koncertach Rubika, z, yy, między innymi z Delongiem, bo on tam czytał przez któryś moment zastępując jakiegoś innego aktora. Tam jakieś tam fragmenty były czytane podczas tych wszystkich klaskanych koncertów. Znaczy, Delong zastępował aktora. Tak, tak. tak. I, po, i, i, I potem był raut w kieleckim kaceku, po którym snuł się Delong. I chodził i do jakiej grupki nie doszedł, to opowiadał, że szukam kogoś inteligentnego do rozmowy. I w końcu jedna z naszych koleżanek odwróciła się i powiedziała do niego, ja też. <laughs> I poszedł do domu. Znaczy do hotelu. No, zawinął się z imprezy. Nie, I, no to... Jako jedyny udało jej się go pozbyć. No to ja wam powiem jeszcze druzgocącą historię na jego temat. No, będziemy <laughs> mieli pozew sądowy. Nie, no, to znaczy po prostu mam kolegę. Który, gra dużo. Który, mam kolegę, który, który ma agencję modeli i aktorów i tak dalej. I Paweł Delon swego czasu, pomieszkując właśnie w Paryżu, jak rzeczona paryska kochanka redaktora Ernesta, miał, miał i wizytówkę, i automatyczną sekretarkę, na której przedstawiał się Paul Delon to i tak, że nie Delon no, no Delon, Paul Delon, Delon. Oh, Delon. O, Delon. To znaczy jak Alan tak Delon tak. dzwoniło się do niego do domu i mówił, że tam żył i Paul Delon i Ze że bąbrzuch polone. i że ma pel kwiatek. Nie, nie, nie mówił, że, że, że polone. Że ma pel kwiatek. Że ma pel kwiatek. <laughs> Oj, Marcia, ja wie, jak Warszawa. aktor jak chodził na francuski i jego nauczyciel się tak nazywał. <laughs> że, że ma pel kwiatek. Jeśli by nas przypadkiem słuchał, to pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy pana. Pan tak się Radia. przedstawiałeś wtedy. A tak? mało tego, jak ktoś się ja mnie we Francji wiem, pyta. co to znaczy jeszcze, bo on, ja nie znam francuskiego. Jak mi się przecież. utarło to nazwisko, że jak, jak się mnie we Francji ktoś pyta, a często tam bywam. Się jak się że, na... ma Pelle Kwiatek? że ma peleszek Kwiatek. <laughs> że ma peleszek Kwiatek. Witam w A Rine Ruda jeszcze pamiętam, że pan Leszek Kwiatek mieszkał na ulicy Pablo Nerudy. No proszę, do tego już nie pamiętam. No ja czyli nauka nie poszła w las. Nie no poszła. ale widzisz, na całe życie będziesz pamiętał i swojego nauczyciela, i jego adres. Tak no. jest. No i tyle się nauczy. Ja że tam mieszka jeszcze. No. Nie, jeszcze umiem, jeszcze umiem ze dwa zdania i jedną piosenkę. No. No. Ale to już nie. To nie, śpiewał nie będę. Tak nie, a kolendę kolenda kolenda byłoby tak, na kolenda No to no, śpiewaj kolendę no. po francusku, jak najbardziej. na miejscu. Mikołaju, który tam przez komin się y, właści i zostawia. <śmiech> no prezentę. to dawaj, no przecież jutro jest Wigilia. Nie no, nie będę śpiewał. No, no jak, no nie? Mogę wrzucić ja? linka, jak znajdę tą kolendę gdzieś. to bez sensu dochodzi o to, że Ale to, to będzie link, jak ty śpiewasz tą kolendę. No mogę spróbować to wmówić słuchaczom, że to ja śpiewam. No przecież nie, kiedyś wykonywaliśmy w radio. To Tak, mam już za sobą debiut antenowy. No, w śpiewaniu piosenki dobrze no Green Day, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak było. Nie, to, to nie, to nie. Dzisiaj nie, nie będziesz śpiewał? No, nie. No. Myślę, że nasi słuchacze będą rozczarowani. <laughs> To, to może wrócimy do sportu. Wrócimy teraz, do kiedyś co? do tej sprawy, może tutaj redaktor Gawoł jako muzyk się przygotuje i ten zagra. Redaktor Gawoł jako muzyk to musi się przede wszystkim przygotować, gdyż rzuciłem wczoraj na meczu drużyny Parko Narko, zresztą doskonałym, na którym redaktora Gawła nie było. Hmm. E, Ideę powstanie utwór... Następnym. Powstanie utwór o, o, o Parko Narko, w którym to redaktor Magdziarz również występował w barwach tego zespołu. I dawno, oczywiście dawno to było. Jest, ale zawsze jest chętniej mile widziany na meczach Parko Narko. Powstanie utwór. Idea jest taka, żeby znalazł się na płytach wszystkich wykonawców, którzy grają w różnie Parko Narko. No, to nie ma Czyli, problemu. Przy, przynajmniej w płytach trzech wykonawców znajdzie się ten utwór. Tak, ja i będzie interpretacja. Patrz na podcaście. To, to, to, to Sam mam takich trzech wykonawców. <grym> <grym> To jeszcze kilku dojdzie. No, a, jest kilku. Kolega, kolega Krzemiński ma jeszcze ze cztery, oprócz tych trzech, co ja mam. no a Wojtyna jeszcze na ze trzy. No, jeszcze jest kolega Kasowski. A, człowieku, to się może na dwudziestu płytach ukazać. No, kolega Kasowski to nawet y, uzurpuje sobie prawo, że y, nazwa Parkonarko pochodzi od niego. Znaczy, że on no, wymyślił dobra. nazwę Parkonarko i tu ma konflikt z Adasiem Milcewiczem który też tak twierdzi. A żaden z nich nie gra w piłkę. <laughs> no, są ci od kreacji. Krzysiek ja chyba zagrał takie... kiedyś z nami tak. w piłkę. Krzysiek raz, raz chyba raz, grał. zagrał. Jak ja, ja pamiętam, chyba... Grał z nami, grał z nami, także ja to pamiętam, nawet z Andrzejkiem Rajskim chyba raz był. Także no, ale że jest on była. piłkarzem, to, to, to możemy o nim powiedzieć wszystko, że jest pisarzem, celebrytą, możemy o nim powiedzieć wiele rzeczy, ale że jest piłkarzem, to nie. No, nie jest piłkarzem. Piłkarzem piłkarzem nie jest. Coś, a ja wrócę jeszcze, wrócę jeszcze do, do, do mojej a, wizyty w Truskolasach. <laughs> cin wyłączył telefon, zfariowało. ale nie wyszło mu. No, wyłączyłem tylko dźwięk, a tu się okazało, że. A ja wrócę jeszcze do mojej wizyty w Truskolasach u, u, u, u kupu Błaszczykowskiego. Do sportu. No. Do sportu ja dlatego, nie wiem, czy to będzie o sporcie. No, be, znaczy o sporcie. Będzie o tyle, że jest pewien wizerunek u błaszczykowskiego po euro jako człowieka, który to tam y, o bilety, o bilety. Żebrze i tak dalej. A ja byłem, spędziłem z nim tam cały dzień generalnie. I to było tak, że to on, on organizuje od sześciu lat co roku w, w szkole, do której chodził, na sali gimnastycznej turniej, w którym grają różne zespoły. W tym roku to było 10 drużyn. To, to, to deserter to dezerter armia. <grymiany> <grymiany> o, 10 drużyn Dzień, Zin, Śląsk, Wrocław i to drużyny takich chłopców 10-12 lat mniej więcej. Dwie drużyny również z Truskolasów, bo Olimpia i i Herkules Truskolasy, który wygrał zresztą w meczu o piąte miejsce ze Śląskiem Wrocław. To się w ogóle nigdzie na świecie normalnie zdarzyć nie może. Ze Śląskiem junior... Wrocław to... Drużyna... <laughs> Jak to nie? Ze a Śląskiem i... wygrywają wszyscy. No właśnie. No właśnie, tak też taki <laughs> komentarz był do tego. A, a, a, z kolei, a z kolei drużyna... Ale to y... grały, grały pierwsze drużyny tych... tych. No juniorskie, no 12 juniorskie. Roku, a no. no właśnie, no... no, no. No, no, ale to umówmy się. No, z góry. No tak, Borusi Dwunastolatkowie Dortmund, Barcelony, Manchesteru czy Arsenalu wygrywają w swoim mieście wszystkie mecze po 30 do 0. No, e, a u nas A u nas szkoła w trusko, Chłopcy z Truskolasów, no to jest miejscowość, nie wiem, w której jest może z 200 chałup, tak? I oni wygrywają z juniorską drużyną Mistrzów Polski. Tylko, że w polskiej rzeczywistości może okazać się, że szkolenie chłopców z Truskolasu jest lepsze no, niż to... szkolenie chłopców... To... A, w a Mistrzem Polski jest drużyna, która wygrywa... W, w w rundzie wiosennej w połowie sezonu jeden mecz. No. A, a, ale na oczywiście, a do finału doszła za to bardzo, bardzo dobrze grająca w piłkę drużyna juniorska Wisły Kraków. Przegrała ze Spartą Lubliniec i komentarz był też taki, że od razu, że no Wisła Kraków. No, no coś tam wygrywają, ale jak przychodzi do czego, to i tak w końcu przegrywają. I to w każdej kategorii, kategorii wiekowej, ale nie o, nie o poziomie sportowym tego turnieju miałem mówić, chociaż było tam paru chłopaków rzeczywiście fajnie grających w piłkę. Natomiast Kuba Właszczykowski, jak tak rano się z nim spotkałem, tam, tam koło, znaczy rano, koło południa w zasadzie tam dotarłem. No nie bój się, to... My ustaliliśmy przecież z redaktorem Magdziarzem, tak, tak, że południe jest południe około 15. Tak. 12 może być rano. Tak, 12 to jest poranek. Natomiast ja tak, Kubę Błaszczykowskiego oglądałem w wieczor poprzedzający, o godzinie 20.45 zaczął się jego mecz w Pucharze Niemiec z Hanowerem, czyli drużyną nie najgorszą. Wygra, wygrała drużyna Dortmundu ten mecz 4 do 1, Błaszczykowski był na boisku 80 minut, mecz się skończył o 23. Później mieli opłatek w Dortmundzie do godziny 3 w nocy w klubie, potem on pojechał na lotnisko. Nie opłatek potem pojechał na lotnisko, wsiadł w samolot o godzinie 6 rano do Katowic, potem w samochód do Truskolasów, no i był w tych Truskolasach o godzinie 9, pojechał do babci na śniadanie, później prosto na turniej. Nie spał ani minuty i był na turnieju do godziny 9. W samolocie też nie spał? Słucham, no nie wiem, w samolocie może spał, no ale wiesz, no... no ile taki lat... samolot leci? 90 minut? Długo nie leci. No, no tam z godzinę leci. I, no i Kuba, i Kuba tam przyjechał. Słuchajcie, no tam przewinęło się przez tą szkołę podstawową no, setki albo i lepiej osób. Miał czas na to, żeby ze wszystkimi porozmawiać, z każdym człowiekiem, łącznie z żulami struskolasów, którzy się tali pijani. Też z nimi miał czas, żeby porozmawiać, zrobić sobie z nimi zdjęcie, bo go to poprosili telefonem, który no, tam. No wiesz, jak ja, znam, jak ja znam życie, to te żule, które wyglądają na 60, to mogą być jego koledzy. koledzy z podstawówki. <laughs> Bardzo być może. Natomiast tych samych tych drużyn było 10 i tam było z po 15 chłopaków w zespole. Każdy z nich dostał od, od, od niego autograf, każdy z nich dostał jakiś upominek o. zorganizowany o. przez nich. No więc yy, miał czas na to, żeby, żeby każde, każdemu dać się Chociaż on miał czas. Zorganizował Wszystko to organizował przez, przez telefon, przez swojego brata. Turniej, turniej naprawdę spory. No, on tam siedział, siedział 10-12 godzin. W pewnym momencie jak się okazało, że tam zapytali się, czy ktoś głodny, niegłodny, zadzwonił normalnie, zamówił ludziom pizzę. Turniej, słuchajcie, zorganizowany w tak świetnej atmosferze, tak przyjemnie, tak przyjemnie towarzysko, y, fajnie sportowo, bo to tak jedną drużynę przywiózł ojciec Maćka Sadloka, drugą drużynę jakiś tam y, znajomy Jerzego Brzęczka i te dzieciaki tam normalnie grały w piłkę. Ja z Kup rozmawiałem nad bo on mówi, czy, czy, czy ja, co ja sądzę na przykład to pomyślę rozbudowania tego turnieju do tego, bo on, on chciałby zorganizować taki turniej dla dzieci w truskolasach, nie przenosząc go y, dla większych zespołów y, z Europy. I tak sobie tam staliśmy, rozmawialiśmy. No generalnie, generalnie... Yy... Ocenianie go przez pryzmat nie tego, że o wysz, wyszła kwestia jakichś biletów, to, to jest w ogóle bzdura, dlatego że na, nagrody które i, i wkład, który on tam no, ma w to, co się dzieje w gminie samej, to, to jest w ogóle ciężko, ciężko to w ogóle mierzyć jakąkolwiek wspólną miarą. To jak odbieramy w mediach, jakich my głupot słuchamy w porównaniu z tym, jak później się e, człowiek widzi czy, czym on się zajmuje na co dzień oprócz tego, że gra w piłkę. No nie, no no zobacz, jak... a do tej pory nie wiedzieliśmy o tym, że Koła Błaszczykowski tak działa, a gdy tak na przykład Mourinho działa również, że organizuje jakiś turniej, o którym nie mówi, tylko po prostu robi go. Wiesz co, no, Mourinho mam wrażenie, że nawet jakby, jak, jakby tam żebrzącemu komuś rzucił 5 centów, to jego rzecznik by o tym powiedział. Bo Mourinho ma Rzecznika, Kuba Rzecznika nie ma, a do tego Mourinho, Mourinho, jak na jego widok na lotnisku w Nowym Jorku jeden kibic krzyknął Barsa, to został pobity przez jego ochroniarza. To jest ta subtelna różnica prawdopodobnie. No ale to ty wywołałaś ten temat. Tym, ale tym ja razem. na przykład chciałbym, żeby mnie pobił ochroniarz w Mourinho, to byłby całkiem niezły, myślę, że całkiem niezłe odszkodowanie mógłbym dostać. I książkę byś mógł napisać. O. Znaczy bardzo, no. bardzo, bardzo to jest miłe i bardzo ładne, jak piłkarze wykonują tego typu gesty. Generalnie też w jakimś sensie jest w ich obowiązkach. To jest turniej, który on tam wymyślił. Znaczy w obowiązkach to nie. No to jest kwestia po prostu jakiejś tak, że, podstawowej tak, wrażliwości. Tak. No. Znaczy, znaczy, postrzeganie siebie tak. jako, jako, jako gwiazdy, bo, bo trzeba powiedzieć, że tego typu piłkarze, jak, jak, nawet już jak Koba to już jest swego rodzaju gwiazda pop. To jest celebryta w, w Polsce. To jest nazwisko znane osoba, która już ma wpływ, był, więc to już więc, no, to, to już musi być, o, to, już, to, <laughs> już, to, już, to już na pewno, więc, tak, tak, to już jest ten, więc to jest kwestia tego po prostu, co, co robimy ze swoim nazwiskiem. No, ale bo... w ramach w, w ramach tego w jakikolwiek sposób budowania publicity swojego nazwiska, istotne jest, żeby wiedząc to, że się no. jest przykładem dla młodych ludzi, żeby pokazywać takie pozytywne gesty. Znaczy, to, trudno ja, trudno ja, powiedzieć. Ja Budowanie... Ja powiem tylko tyle, mm -hmm. że, on ten turniej, że on ten turniej zorganizował pierwszą edycję, jak jeszcze grał no, tak. w Wiśle Kraków. No właśnie, już chodzi o to, że to nie jest jakieś budowanie wizerunku, bo tak jak mówił Michał, o tym się nie mówi, tak? On to robi tak, gdzieś tam po cichu i, i to nie jest chyba Tam nie kwestia... było ani jed... telewizji, ani jednej gazety, ani jednego radia, nikogo. A, e, jak rozmawiajcie... to? Był subiektywny podcast składowy. No. Ja no. jeszcze byłeś tam z ramienia Był. innej firmy pewnie, Był. więc... więc... Był. Tak, no. tak, no ale tym, no, tym niemniej to nie jest wydarzenie takie, że, że, o którym się mówi w lokalnych telewizji na przykład, znaczy nie jest to wydarzenie zrobione po to, żeby pokazywać je w mediach, tylko jest to wydarzenie zrobione po to, żeby, żeby wynajdywać talenty, organizować, organizować dzieciakom imprezę, na której oni mogą się spotkać piłkarze, no no. tylko w po telewizji. I chciałem, chciałem powiedzieć, że, w znaczy, tu... chciałem powiedzieć, że takich, takich turniejów w Polsce jest wiele, tak, że, że to nie jest tak, że tylko Kuba to robi. Kuba jest pewnie na naj, najbardziej znany w tej chwili i dlatego na, na jakby, no, kamery nie są skierowane, ale my o tym mówimy natomiast. No, takich turniejów jest wiele i piłkarze mniej znani z reguły, a nawet z reguły tacy, którzy właśnie nie, nie odnoszą sukcesów i starają się wtedy gdzieś tam spełniać w innej działce i bardzo często oni. Ale organizują. Często nawet nie piłkarze, takie często takie to są to turniej... organizacje, często są to też politycy. Tak, ale często jest, jest to Zawsze jakiś tak. piłkarzem, który chociażby lokalnie ma znane nazwisko, bo tak. gra w jakimś lokalnym klubie, choćby nie wiem, trzecioligowym, tak? Ale, ale jest znany przez ludzi, no bo, no bo gra jednak w piłkę zawodowo i, i takich turniejów jest sporo. No. Natomiast bardzo fajnie, że, że nadal, jeśli ktoś odnosi sukces, że mu się dalej chce, bo to jest chyba tutaj ważne, bo często jest tak, że dopóki człowiek nie odnosi sukcesów jako piłkarz, jako on. To takie rzeczy robi, na no, później może mu się po prostu no, lecieć, ja tak jak mówisz, też, no, to, to, no, to musiało sporo kosztować, ja... lecieć prosto po meczu, całą noc i tak dalej, i tak dalej. Jasne, no, szczególnie, że to też trzeba te drużyny sprowadzić, trzeba im zorganizować transport, i y, y, y, tych ty, ty, ty chłopaków i tak dalej. Natomiast rozmawiałem też z Dawidem y, y, y, y, Błaszczykowskim, z jego bratem, który mówił mi, że na przykład w czasie euro oni tam zorganizowali w małej miejscowości, dzięki, dzięki Kubie i dzięki temu, że on kilka telefonów y, miał czas i ochotę wykonać, czego nie zrobił na przykład, czego nie zrobili panowie z PZPN-u, jeżeli chodzi o, o bilety dla, dla rodzin. Bo, bo, akurat, bo akurat tutaj znam też yy, historię i wiem jak to się odbywało po prostu rodziny piłkarzy stały przed stadionem i nie mogły na, nie, na, na ten stadion wejść dlatego, że nie dostały biletów które te które bilety leżały na stadionie no Nie w tym było... czasie by panowie z PZP-u się mościli i tak, mrożili a, wódkę no. tak, a piłkarze, którzy, którzy byli w szatni, e, dzwoniły im telefony od rodzin, które nie mogą wejść na stadion chodziło o to, że w tej całej historii z biletami chodziło nie o bilety, które ktoś dostał albo nie dostał, o te bilety leżały w kopertach. Chodziło w tej całej historii o to, że piłkarze zamiast myśleć o tym, czy, że wychodzą na mecz i są skupieni od rana tylko i wyłącznie na tym, że mają mecz do rozegrania, odbierali od godziny 8 rano telefony od swoich babci, ciotek yy, czy tam braci pod tytułem, słuchaj, nie mam biletów, jak ja wejdę na mecz? Do tego stopnia, że pół godziny przed meczem jeszcze nie byli na stadionie. Tylko dlatego, że jednemu człowiekowi czy drugiemu z PZPN-u nie chciało się dupy ruszyć i po prostu zadzwonić do kilku osób, umówić się albo położyć te bilety w jednej z kas i przekazać informację, że tam są do odebrania na za okazaniem dowodu tożsamości. I tyle. O to chodziło w tej całej sytuacji. No tak, po prostu trochę niezgrabnie wyszło, natomiast chodziło o brak jakiejkolwiek logistyki i organizacji ze strony PZPN-u. To akurat znamy, bo pamiętamy My, my nie o bilety, ale często jakieś jest, tam drobne wejściówki, tak. identyfikatory i tak dalej też musieliśmy pół stadionu pobiegać, żeby ktoś tam łaskawie je wydał. Więc... To jest, zgadzam no się, ale to że... nowy prezes Zbigniew Boniek już zdiagnozował już powiedział w wywiadzie, że PZPN był źle zarządzany. No bo był. No, bo był. no, bo był. no mówię. No. no tak, no znaczy, natomiast sam moment był oczywiście fatalny, żeby ten temat poruszać, natomiast w momencie, kiedy, wyle... kiedy się nic nie udaje, to w tym momencie człowiek, który no nie no, ma... No może się ulewa, tak? No to się, w to się ulewa. I zaczynasz od rzeczy, która ci ostatnio zabolała. Ostatnie cię zabolało to, że człowiek, wiesz, no, sprowadzasz swoją najbliższą rodzinę, kilka osób, w tym ludzi, którzy cię wychowali, i masz to po prostu, masz zadrę w sercu, tak? I po prostu. Ja no, no, w ogóle nie uderzy. czepiał, ja, ja, nigdy mi się nie czepiał żadnego sportowca, którego, do, do którego podchodzi dziennikarz trzy minuty albo nawet parę sekund po meczu, który on przegrał. Yy, dowolny mecz, bo to może być jakiś pse, yy, słaby no, ten mecz był, ligowy ten był nawet. wyjątkowy mecz, bo to był mecz. Tak, no, to, to, to jest o tym. ale nawet no, po, po zwykłym przegranym meczu ligowym, wiadomo, może człowiek schodzi wściekły z boiska, jeżeli jest, jeżeli jest sportowcem jakimkolwiek i, i wychodzi na boisko czy gdziekolwiek na bieżnię matę, żeby wygrać i przegrywa, no to pytanie go tuż po o cokolwiek, no to jest świństwo, wiadomo, że on jest wściekły i, i może palnąć głupotę, no i, i tyle. Natomiast z drugiej strony powiem wam, że właśnie brat Kuby mówił mi, że w Truskolasach była zorganizowana strefa kibica na 2,5 tysiąca ludzi, tam nawet tyle mieszkańców w tej miejscowości nie ma, E, e, gdzie były telebimy no ja mówiłeś, że jest się... 200 chałup to w każdej chałupie musiałoby sobie Nie, <grym> prawie 10 osób no nie, <grym> nie z... Z 200, <grym> może jest więcej, bo tam są ze 3 czy 4 ulice natomiast, natomiast były załatwione bo przez nich wszystkie pozwolenia od, od UEFy na strefy kibica i tak dalej wszystko było załatwione przez nich, przez, przez telefony rzeczy normalnie nie do załatwienia które ktoś jednak postanowił postanowił załatwić To, po to że żeby... strefy kibica były płatne a właśnie no i właśnie, a właśnie tutaj właśnie tutaj, dzięki wstawiennictwu, wstawiennictwu Kuby udało się z samorządom załatwić, załatwić to, żeby w miejscowości, ponieważ oni nie mieli pieniędzy na zorganizowanie płatnej strefy kibica, żeby można było załatwić strefę kibica na innych warunkach. I, no i tam ktoś miał czas, żeby, się, żeby, żeby, żeby zorganizować ludziom dojazd do tej strefy kibica, obejrzenie meczu i tak dalej, i tak, i tak dalej. Także to nie jest tak, że obraz mamy jaki mamy z jednej strony, a z drugiej z strony on jest troszeczkę inny, no i y, y, fajnie było zobaczyć to od środka, będąc tam, nie wiem, w gabinecie szkoły, do której on chodził, zobaczyć jak traktuje, jak traktuje, nie wiem, swoich byłych nauczycieli, kolegów ze szkoły, y, uczniów tej szkoły, w której się, się znajduje. Rzeczywiście fajna, rodzinna atmosfera, zero zadęcia, zero gwiazdorki, bardzo, bardzo przyjemnie spędzony, y, spędzony dzień. No, fajnie by było, gdyby, gdyby więcej wielkich sportowców, bo no, kapitan reprezentacji Polski to jednak jest, to jednak jest już nazwisko, umiało w ten sposób swój wolny czas pożytkować. Żeby nie było tak, że to jest tylko Kuba, to jeszcze dodajmy, że w tym samym czasie Robert Lewandowski razem z Narzeczoną byli z wizytą w szpitalu onkologicznym. Także no. po prostu... No. Takich tak, taki, tak... taki inicjatyw jest sporo jakiegoś no, czasu. Żeby... Roman Kosecki bardzo często brał udział e, w tego typu inicjatywach. jak on zresztą poza, słynął z tego. Poza piłkę nożną to Marcin Gortat, który robi to trochę bardziej medialnie, ale. Tomasz Majewski też tak funkcjonuje. Tomasz Majewski tak Artur VII jak no, jeździ po tak, Polsce to, i, i tak, organizuje tego typu takie... akcji i, i akcji niesponsorowanych nie, nie, nie przez sponsora, znaczy nie, nie, nie, nie, nie, nie no mających być reklamą. Reklamą ta masora, taka, taka jest Takich rzeczy historia. sportowcy robią w Polsce i robi ich wielu. To nie, jest, to nie jest rzecz wyjątkowa. Właśnie chodzi o to, że nie mówi się o nich bo ze względu na to, że mają taki charakter, a nie inny. Tak jak ta, na której byłeś. No, Także to, to, to a, też nie a, jest tak, a że jest firmie, który właśnie jeździ wyjąte. po Polsce z takim swoim projektem, też dzieci namawia do grania w piłkę ręczną. No i tam oczywiście część dzieci kojarzy oczywiście i z reguły proszą go, żeby wykonał słynny rzut. Tak? I, I gdzieś tam spod własnej bramki rzucił do, do bramki przeciwnika przez całe boisko. No, jak się okazuje, tak mu się udaje jedna na trzy próby mniej więcej trafić, trafić w bramkę. No, pewnie dzieci mają teraz niezłą polewkę z niego. Tak. Jak się okazuje, to wcale właśnie nie jest takie proste przez całe boisko rzucić piłką i trafić do bramki, nawet jeśli nie ma w niej bramkarza. I nawet jeżeli nie dzieje się to pod presją czasu. Tak, tak. I nie, nie ma. Masz... Jaka presja, 14 sekund. 14 sekund? mamy dużo czasu. Trzeba odebrać jeszcze trzeba. Od no i najpierw odebrali, tak, więc tego tak, czasu tak. było mniej. Piłkę no. mieli przeciwnicy jeszcze. pamiętać. No. chyba czasu. wszyscy słyszeli trenera, mamy dużo czasu? Właśnie, a propos, trzeba będzie z trenerem wywiad zrobić. No i w, tak, w ogóle ciekawe, się ciekawe co, co, co, co się wydarzy. No, na razie to A propos, obiecaliśmy więc... też słuchaczom, że coś powiemy o Gardzie Millerze, którego to rekord pobił Messi. Ale to już tak dawno było, tak dawno pobił ten jego rekord. W międzyczasie który... ujawniło się sześć innych rekordów, nie wiadomo skąd. Tak, no jak wiadomo, od 1972 roku rekord, re, re, znaczy wiadomo skąd, rekord, rekordy te inne zostały wyciągnięte przez, przez Madrycką Gazetę. No bo jest no nie, ale przez, przez, A, nie, znaczy ja, przez Tomasza, Tomasa Roncero, który jest, jest generalnie, jak wiemy, największym kibicem Realu Madryt wśród dziennikarzy, jest, no jest wariatem po prostu. I Tomas Roncero podczas własnej publikacji na temat rekordu tego zambijczyka całego. Citalu. Jak on tam się nazywał? Citalu. Citalu, tak. A propos rekordu Citalu? Najpierw Tomasz Ronsero umieścił wpis na Wikipedii, a później w oparciu o ten wpis stworzył artykuł, właśnie. O, to się nazywa samoobsługa. A, to, to, to, to zrobił to, co my mieliśmy zrobić z Foxem Kirgijskim. Tak, a to zrobimy. To mało ogarnięty, że, że, że nie wiedział, że, że, w, że widać ślad, kto dokonał wpisu. No i niestety było widać, że wpis o golach Citalu jest na Wikipedii, mało tego, screen z tego wpisu w Wikipedii był ilustracją do materiału w gazecie. To jest w ogóle już sz Nie no to, to, to, to, to był taki mecz jeszcze całkiem niedawno, w którym Rademir Falcao strzelił pięć goli w lidze i widziałem takich tam różni ludzie oczywiście to komentowali między nimi Jan Urban, który zaczął wspominać, że on to raz w życiu strzelił trzy gole w meczu Miał to szczęście, że akurat w całkiem niezłym momencie mu się to udało. E, natomiast mówił, że, że tak to nie, no 5 goli to on strzelił, ale zaczął wspominać, jak to grał kiedyś w Mistrzostwach Jawożna jako junior i wtedy strzelił pięć goli. I te takie wszystkie rekordy wyciągane, tak mi się właśnie z tym kojarzą, że generalnie ja też mogę policzyć swoje gole, które strzelałem na podwórku i, i pewnie Jedy się uzbiera popa. tego ponad stówka albo i lepiej w ciągu roku. Ja wczoraj z Myśle... pięć goli strzeliłem na hali. Ja myślę, że potrafię pewnie z 500 goli w ciągu roku strzelić, jak się grało codziennie po 4 godziny albo 50 godzin w piłkę, także no, to, to takie wyciąganie rekordów z lig nie wiem, jakichś nijakich nie ma kompletnie sensu, tak mówimy o strzelaniu goli na poziomie przede wszystkim międzynarodowym no i, i tyle. No tak, tak, tak. Znaczy, w ogóle te zabiegi y, z dyskredytowania tego wyniku Messiego przez Prasę Madrycką były na, o, o tyle zabawne, że na przykład wyciągnęli y, y, już, znaczy wyciągnęli wynik Ziko, który już był wynikiem rzeczywiście y, oficjalnym i to było to 89 goli Ziko zdobytych w 78 roku, tylko że no, zapomnieli napisać, że, że są tam też mecze towarzyskie i mecze charytatywne. Tego już nie napisali w tych 89, no ale Messi postanowił się też na nich zemścić i w meczach bez liczenia towarzyskich i charytatywnych strzelił tych goli w meczach oficjalnych 91 no jej jakby wszystkim od, odbierając argumenty no wynik jest nie... Głupotą do... tego jeszcze było jakby robić to wszystko jak wiadomo bo że Messi ma jeszcze par meczów do zagrania bo to jakby tak, zupełnie tak, no poza tym było nie... mocno ryzykowne nie grał we wszystkich meczach, tak jak, tak jak inny rekordista, którego wynik nigdy pobity w jednym, na jednym turnieju nie zostanie, czyli pewnie w wyniku Giusta Fontaine, czyli 13 bramek na jednych mistrzostwach świata pewnie nikt już nie pobije nie sądzę. Może Messi, nie wiem. ale, ale Messi nie... musiał być grać z Barceloną, a nie z Arce... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. <śpuszczanowni> nie z Argentyną. Nie no nie, na, nie wiem. Na... Myślę, że... nie, no, bo to ma wpływ ogromny na to zresztą widać no no, oczywiście, że, to że, oczywiście że w Jakiej drużynie że grano? Że, Zyspon... to musiałby dojść do finału jeszcze oprócz tego pewnie, żeby to, to zrobić. Tak, no i grać z z reprezentacją Barcelony, z tą Barceloną. Natomiast z Żiswą ten pytany o to, o świadomość tego, jak że osiągnął taki wynik na Mistrzostwach Świata. On powiedział, że nie miał żadnej świadomości, że bo, ponieważ w tamtym czasie w ogóle nie było instytucji króla strzelców i nikt nie liczył w ogóle goli, które strzela i w ogóle się o tym nie, nie mówiło do tego stopnia, że on nie wykonywał nawet rzutów karnych na tym turnieju, dlatego, że rzutów karnych to byli inni ludzie i strzelał ten, kto akurat miał na to ochotę, a on nie strzelił ani jednego gola. byli inni ludzie, bo by ci, co mieli na to ochotę. On, no, no, kopa strzelał rzuty karne, kopaczewski Ania. znaczy. No. Kupa. A, no Trudno kopy nie znać. Wracając do Gerda Millera, to, bo tak, y, y, poczytałem dużo takich głosów, że e, tam tak w ogóle tam piłkarz, 72 rok, w ogóle co to za piłkarz, w ogóle tyle goli wtedy, to z gole się same wtedy strzelały i że w ogóle, a poza tym co to za piłkarz, przecież on nie miał żadnych asyst, a Messi to tych asyst ma tyle i tyle i w ogóle taki jest, a tamten to tylko strzelał gole w ogóle do pustej bramki z pięciu metrów, w ogóle do, dobijał, to, to cała drużyna na niego grała, a w ogóle świetne drużyny na niego grały, bo grały na niego drużyny Bajernu i reprezentacji Niemiec. To jest jego bardzo zła drużyna. No i ja sobie przeczytałem, poczytałem sobie o Gerdzie Millerze dużo rzeczy i okazało się, że no nie właśnie, że jeżeli chodzi o liczbę asyst, nie prowadzono wtedy w ogóle statystyk dotyczących asyst. Natomiast jego koledzy z boiska i nie tylko, tacy jak Overad, Beckenbauer, Breitner, wszyscy mówili, że to był człowiek, który jak mógł podać piłkę do zawodnika lepiej ustawionego, to robił to zawsze. Asyst miał we wszystkich drużynach, w których grał, Więcej asystował, niż strzelał, prawdopodobnie. Do tego, ponieważ grał głównie tyłem do bramki, to widział wszystkich zawodników wchodzących, więc miał naturalny talent. Znał ich twarzy. Wtedy wszyscy mieli podobną długość włosów i wąsy. Wąsy, tak. A i koszulki takie same jeszcze mieli. I buty mieli wszyscy takie same. No nie, nie, nie, nie. ale czy czarne, tak. A wszyscy mieli czarne, tak. I... Nie wiem, czy tak chyba nawet wszyscy mieli czarne adidasy, tak bym stawiał. Ja sądzę, że była jakaś inna firma, która robiła buty w tamtym czasie. No i miał dwa markowe zagrania. Świetnie grał w powietrzu. Bardzo dużo bramek strzelał z piątki. Jedno to był taki półobrót albo obrót i strzał w długi róg. Tak właśnie... To pamiętamy. Te... Tak bramkę strzelił. To pamiętamy najlepiej. Tak, bardzo dużo... Z powietrza, czy głową, czy na no. W jakiś ekwilibrystyczny sposób, no wszyscy tych goli na YouTubie próbowałem sobie tam poszukać, ale za dużo tego nie ma. Zazwyczaj są to gole, właśnie czy Bayernu, czy ważnych meczów reprezentacji Niemiec, no i to, to są takie gole rzeczywiście tam. Na podstawie tych ja goli. Ja bym stawiał, że większość z nich strzelił w meczach, które w ogóle nie były filmowane, czyli w obecności tak. kamery, no bo wtedy to. to, to, to... Oczywiście, że tak, no trudno. 85 goli w 72 roku było pewnie sfilmować. Fakt, że 12 z nich to były mecze, to były gole strzelone w nieistniejącym już pucharze, pucharze Ligi Niemieckiej i to były gole strzelone z drużynami amatorskimi. No ale nawet jeżeli odejmie się te 12 w tym Pucharze Ligi Niemieckiej, to nadal to jest 73 bramki, czyli wynik, do którego współcześnie grający piłkarze nawet nie są się w stanie zbliżyć. Mało tego, to był piłkarz, którego w 72 roku chciała kupić Barcelona i nie kupiła go, a Barcelona wtedy szukała naprawdę najlepszego piłkarza świata i nie kupili go tylko dlatego, że jego transfer do Barcelony został zablokowany przez rząd niemiecki, który uznał, że nie mogą sobie pozwolić e, Niemcy jako e, drużyna i reprezentacja, bo wtedy to było tak postrzegane bardziej, że zawodnik wyjeżdżający e, traci na wartości dla reprezentacji, bo gra gdzieś indziej, a w Bayernie Monachium gra połowa reprezentacji. No i nie mogą sobie pozwolić na utratę takiego piłkarza z Bayernu Monachium i zabronili mu w ogóle wyjazdu z Niemiec. W związku z tym Barcelona kupiła innego piłkarza, kupiła Johana Kreufa. I w ten oto sposób zmieniła się całkowicie historia futbolu. <grym> Czyli należy dziękować rządowi niemieckiemu za Barcelonę. Za Kreufa. Kreuf Cruyff powinien dziękować. Dziś za dzisiejszą Barcelonę wszyscy kibice powinni to tak. Tak, tak, dziękować tak. rządowi niemieckiemu. RFN-owskiemu. RF RF tak. tak. Tak, no w dużym skrócie mniej więcej do tego prowadzi. No później jego losy się potoczyły, tak jak losy wielu piłkarzy, którzy 99% swojego czasu spędzali na boisku, a resztę, a resztę spędzali mocno pijąc. Po prostu odwróciły się proporcje. 99% czasu zaczął spędzać na piciu, a 1% na tym, że czasami wychodził z kimś na, na boisko. No i, ale jemu z kolei pomógł klub i byli koledzy z reprezentacji i tam próbowali go z tego, z tego picia wyciągnąć nie po polsku, to znaczy nie siadali z nimi, nie pili, tylko, tylko próbowali go od tego picia odciągać, jakoś tam go leczyli i tak dalej. No już wielką postacią futbolu, czy to trenerską, czy to po, jest, był pracownikiem Bayern, trochę na takiej zasadzie, na jakiej jadam mógł, jest pracownikiem Wisły Kraków. E, czyli robił tam różne rzeczy, ale no, generalnie już się tam tak bardziej pałętał, a teraz niestety jest chory na Alzheimera, nie mógł w związku z tym przyjechać do Barcelony po to, żeby, po to, żeby obejrzeć sobie Messiego, na co został Barcelonę, przez Barcelonę zresztą zaproszony, no ale wysłał tam tylko jakieś tam gratulacje i tak dalej, i tak dalej. No i taka to, taka to historia wielkiego piłkarza. Jakim... Bardzo piłkarska i niestety na koniec smutna, co też jest typowe. To jeszcze chciałbym może na koniec, bo tak już będziemy pewnie powoli kończyć. Po pierwsze wrócić jednak do reprezentacji Polski która wprawdzie, taka reprezentacja dziwna, zagrała mecz. Ona Ale zagrała jest... bardzo fajnie. Bardzo tak, fajnie. Oraz jeszcze tak. chyba wrócić do, bo nie wiem, czy mówiliśmy na meczu, o meczu z Urugwajem, to już był podcast potem nagrywany? Tak, Tak mi się właśnie przypomniał, jak mówiłeś o milarze o tych problemach, jak to na meczu z Urugwajem bardzo wielu polskich byłych reprezentantów było pozapraszanych przez PZT. Bardzo I było dużo, widziałem ich zresztą tak, tak było, było, była taki, inna co to też, tak, taki co to też mieli w pewnym momencie problemy życiom różne to, rzeczywiście, jeżeli chodzi o, to, o organizację tej te imprezy w ogóle było dużo sportowców, byłych tak ten... jak, jak mówiłeś tam o, o pzp -nie i o tym jak tam te życzenia i tak dalej i tak dalej, jak w tej chwili to działa to muszę powiedzieć, że tam w ogóle jeśli chodzi o obsługę mediów, to tam w ogóle bardzo dużo bardzo jakby tą ekipę wymieniono. Zaszły zmiany. E, bardzo wiele zmian i bardzo Policja. wielu ludzi młodych przyszło. Specjalna obsługa idealna usługa na meczu z Urugwajem. A jeszcze chciałem a propos tego Gerda Millera, bo tak sobie pomyślałem, bo ostatnio dużo czytam książek historycznych związanych z futbolem i tak sobie pomyślałem, że może zrobimy taki kącik, wrócimy w zasadzie do kącika historycznego, gdzie będziemy raz na jakiś czas, albo nawet w każdym no, kącik odcinku. Kącik historyczny już mamy. Wyciąga, wyciągać jedno nazwisko i, i, i, i mam taką do, do słuchaczy. Ja, ja, ja od razu mogę rzucić, bardzo, bardzo ciekawe jest nazwisko piłkarza, któryś się nazywał tak samo, też Miller, a miał Dieter, który trochę potem grał, nie, niewiele po Gardzie Millerze grał w piłkę i który, no to zresztą to, można do tego wrócić po prostu, który miał tego pecha, tylko że akurat z nim niemiecka drużyna nie odniosła żadnego sukcesu i przez to został trochę taki no. zapomniany, a podobno talentem niewiele ustępował Gerdowi Millerowi. O no właśnie. Znaczy ja mam tak, taką dla słuchaczy że jeż, propozycję, że jakby, jak będą słuchali, to w komentarzach później pod podcastem mogą zawsze rzucić jakimś nazwiskiem, jakby chcieli jakąś ciekawą historię, do której jest ciężko dotrzeć, to ja sobie chętnie, bo ja już, do wielu już dotarłem, a do wielu jeszcze chętnie sobie dotrę. Mogę zawsze jakieś kulisy jakiegoś piłkarza Ostatnio dużo czytałem też o brazylijskich piłkarzach właśnie typu Zico, Sokrates, no, niesamowite historie, <śmiech> w jednym odcinku podcastu na pewno nie zmieścimy, bo o samym Sokratesie można by długo mówić, ale, ale jeżeli ktoś ma taką, tak, tak ten, to możemy właśnie... To będziemy wyciągać kulisy piłkarzy. Tak, kulisy piłkarzy o Millerach, o Miller Sokratesach. W kantonach, nie wiem, Zidanach, Pele, Garinczach, Wawach, Trzymanowskich czy innych Smolarkach możemy opowiadać długo i, i chętnie. Tak, bo powoli robi się tak, że dla niektórych naszych słuchaczy piłkarz Zidan jest te, takim piłkarzem jak dla nas piłkarz Trosłości, Pele. Tak. Niestety czas bardzo szybko. Znaczy my kura. mamy to szczęście, że piłkarza Zidana widzieliśmy, ja nawet na żywo widziałem, nawet widziałem mecz z jego udziałem, grał w barwach Realu Madryt wtedy, ale widziałem go też w telewizji jak odpadał z, pucharu, z pucharów europejskich, grając w barwach Bordeaux, przegrywał z GKS-em Katowice. Tak było, tak było. Tak tak a Krzysztof, jak... Krzysztof Walczak strzelił gola chyba. Walczak, Krzysztof, Maciejewski grał taki zawodnik. Tak. ucz, yy, bracia Świerczescy. Panie no. aktorze, ja chciałbym panu przerwać, bo mamy jeszcze jakieś 10 minut i myślę, że jeszcze powinniśmy coś jednak o tej reprezentacji powiedzieć, co mecz szkoleniowy rozegrała. A no mecz szkoleniowy mi się bardzo podobał. Nie wiem, jak panom kolegom moim tutaj. Również no, ja... jak najbardziej. No, no, bardzo bardzo fajnie. No fakt, że przeciwnik, to znaczy bardzo mi się podobało, że tak trochę przeskoczę to, co powiedział po meczu trener Fornalik. Po tym, jak Ech. tam padały zachwyty dziennikarzy, jak to zagrał Broś świetnie, czy, czy ktoś tam e, tak, tak tonująco mówił dobrze, zagrali świetnie, tylko pamiętajmy z kim myśmy grali. No to jeszcze nie jest tak, że to, że Broś zagrał przeciwko Reprezentacji Ligi Macedońskiej świetny mecz, to że nagle wyjdzie w meczu eliminacji przeciwko, nie wiem, Ukrainie i też będzie grał tak świetnie. Także... Oczywiście. Znaczy, bo e... mnie, ale mnie właśnie tutaj bardziej, bardziej w tym meczu jakby nie cieszyła postawa pojedynczych piłkarzy, tylko, tylko tak, bardziej, tak. bardziej to, że trener biorąc młodych zawodników z Polskiej Ligi w ciągu im bardzo, grać. bardzo krótkiego czasu sprzedał im pomysł na grę w taki sposób, że oni byli w stanie skonstruować bardzo ładną, szybką akcję, złożoną z sześciu, siedmiu, ośmiu podań i zakończyć ją strzałem. Mało tego, wykorzystywali mechanizmy, które mieli dograne wcześniej w lidze. To znaczy, że jeżeli, jeżeli zawodnik Legi czy Furman czy tam inny wrzucał piłkę z rzutu rożnego, to wrzucał ją do zawodnika Legi Jędrzejczyka i potrafił to zrobić dwa razy z rzędu na piąty metr dokładnie tak samo. Za pierwszym razem obronił bramkarz, za drugim razem zawodnik Jędrzejczyk strzelił gola. Tak? No przede jest... wszystkim fajnie, że właśnie, że drużyna Fornalika, widać, że no to, to, to jakby widać, że drużyna Fornalika gra. Czy to jest pierwsza reprezentacja, czy druga, czy nawet, jeśli cofniemy się do tego, jak on prowadził ruch, no to on ma prostą filozofię gry. To jest to, co kiedyś w oznajmiał ten Rengel, czyli ten futbol na tak, że my chcemy grać w piłkę, atakować, strzelać gole, co później w Korei, nie wiadomo dlaczego, postanowił odstawić na boczny tor. Tutaj, no, Fornalik nie, nie ma zamiaru się tam gdzieś bronić i, i kombinować, że gramy z silniejszym to gramy tak, a ze słabszym to tak. To znaczy, po prostu trochę wiadomo, dlaczego pozwala jest... ludziom grać w piłkę i to, i to mi się podoba. Mówiliśmy o tym, panie redaktorze, i tak samo było przy ostatniej dużej imprezie, czyli przy Euro, które właśnie się skończyło w tym roku, że po prostu obu trenerów Zjadła, no tak, zjadła impreza. Zjadła no. impreza, dokładnie. Nie jest powiedziane, że fotelika też nie zje, jak już na no nią tak. awansuje. Ale on mi <coughs> wygląda na człowieka, którego nie zje jednak, bo po prostu on chyba nie umie inaczej prowadzić drużyny. I, mm -hmm. i to ma... Tak, tak, no tak no to umie i znaczy, tak to nie, robi. Poza no. jego ja doświadczeniu szybko, szybko, szybko zobaczymy, zobaczymy czy, czy go zjadło, czy nie zjadło, to szybko zobaczymy już w meczach eliminacyjnych. Tak naprawdę. No, na razie, wiesz, jeżeli miałby go zjeść, to zjadłoby go z Anglią, podejrzewam. Tak. E, a zanim go nie tak. zjadło, dał chłopakom grać. I, Bo przy jego i... doświadczeniu, biorąc pod uwagę to, że mówiliśmy, że on nie ma takiego doświadczenia jak ci poprzedni trenerzy, to dla niego takim wielkim przeżyciem jak udział w wielkiej imprezie to już było samo przyjęcie e, reprezentacji w eliminacji. Nie tak. no dokładnie, przeskok z meczu więc... ruch, ruch Piast Gliwice na mecz Polska-Anglia Anglia jest jednak dość potężny, tak. a to a go nie u, nie... Zjadło, tak. u niego nastąpiło w ciągu pół roku. Mało więc... tego, zjadło wszystkich poprzednich trenerów reprezentacji Polski, mecz Polska-Anglia zjadł większość i to takich, tak, w ciągu którzy ze Straylau strajlał, przecież miał doświadczenie z Mistrzostw Świata w 78 jako asystent z 74 miał doświadczenia. później prowadził kadrę 20 lat później i przepieprzył mecz z Anglią 3 do 0, w ogóle nawet był jeden z najgorszych meczów reprezentacji tak, Polski. Nawet nie, prób nie próbując go wygrać. W ogóle nic nie robił. Fakt, że trafił na dużo lepszą Anglię niż Fornalik. No tak, no to już też mówiliśmy ale, o tym, że to był jeden z tak. najgorszych meczów reprezentacji Anglii. Ale też pamiętajmy, że, e, no że, gorszy, ale... że my trafialiśmy <laughs> ale już tak, tak. też na bardzo słabą, słabą w Anglii, w historii i też te mecze przegrywaliśmy, więc... Ale powiem wam, że, że witając się z Jerzym Brzęczkiem po raz pierwszy w życiu, bo widziałem go wielokrotnie w telewizji, nadal widziałem, jak Lundberg drapie... jak on drapł, <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Ale nie powiedziałeś mu nic o tym. <śmiech> nie, nie powiedziałem mu tego, ale podawałem mu rękę i śmiałem się w duchu, bo widziałem, jak go Lundberga. <śmiech> Nie mogę to jest rzecz, która mi towarzyszyła za każdym razem, jak na niego patrzyłem. <śmiech> No niestety, tak to było Ale mam, a propos życzeń dla naszych słuchaczy, które zaraz pewnie jakieś tam krótkie będziemy składać kończąc, mam taką refleksję a propos Smudy. Mianowicie jak Smuda odchodził z Legii, to rok później Pols Legia, znaczy zaraz po jego odejściu Legia zdobyła mistrza. Jak odchodził z Wisły, po jego odejściu Wisła zdobyła mistrza. Jak odchodził z Lubina, Lubin po jego odejściu zdobył mistrza. Więc teraz chciałbym i życzę tego o. wszystkim. Pol Polska mistrzem Polski. Tak? A, podobno, a podobno ma przejść z do Wisły Kratku Kraków. Takie są głosy. Kratków. Kratków, tak. tak do Wisły no, Kratków. Wiśle, Kraków, co się dzieje, to, to, to już to. Patryk Małecki ma wrócić do Wisły Kraków. Tak, no to też słyszałem. Tak, to też słyszałem o tej historii, że już go nie chcą w Turcji. Tam już wszyscy wrócą. Niedługo. Ja myślę, że to będzie taka, taka krótka historia piłkarska, jeżeli chodzi o Pawła Małeckiego, jaki. Jak, jak Wielu bywało. Patryka, Patryka. Wiesz, ja tak, tak, tak. To widziałem... będzie krótka historia, że to będzie tak, tak, świetnym łodzi. Widziałem, widziałem wywiad z Jackiem Bednarzem, tak. który a propos trzeba traf mieć mózg po prostu. A tak. propos transferów do Wisły powiedział, że jego największą porażką w tym sezonie było to, że Piotr Brożek wlądował w lech nie w Wiśle. Więc <laughs> ocena sytuacji tam jest, jest po prostu jakaś naprawdę kosmiczna. <laughs> no co zrobić? Chciałem jeszcze o naszych skoczkach narciarskich w zdania. No, bo to jest wydarzenie. Wrócili znikąd. No. Znaczy, wydarzenie to jest o tyle, że, że o ile, że o ile w, różnych w różnych dyscyplinach sportu unosi się magiczny duch różnych trenerów, przedmiotów, miejsc yy, nad różnymi dyscyplinami sportu i u nas, nad naszą dyscypliną sportu pod tytułem skoki narciarskie, u nosi... Mały mamu... małysza się. No tak. no się. Duch Ramzał. I jak coś nie idzie, to wtedy wszyscy, ja muszę tam kiedyś pojechać do tego Ramza. <grym> zobaczyć, jak to Tylko nie, nie skacz. <grym> co tam się dzieje? Bo nagle, się... nagle tak, nikt nie skacze w ogóle w trzydziestce, nie ma żadnego Polaka. W ogóle nie wiedzą jak narty wyglądają. Chyba nawet zapomnieli jak bułka i banan wyglądają. Tak, tak wygląda nasza kadra. I nagle pojechali do Ramzał, wracają i wszyscy są świetnie. Stoch prawie wygrał w Engelbergu konkurs. Ja to nie wiem, panie redaktorze, czy to przypadkiem nie jest tak, że kadra ta była szykowana nie na początek sezonu, tylko, tylko na teraz. Ramzał. Nie, nie, teraz na krótkiej <grym> Stoczni. Znaczy, ja czeka, masz skoczni. w Ramzał i jest, się odbędą i jest, jakieś i zawody. Jak się w Ramzał jakieś zawody odbędą, to Polacy zajmą 31 <grym> <grym> miejsc. <grym> Nie ja myślę, że to, że to jest kwestia tego. No, to znaczy, to, znaczy, ja, znaczy to, to, to, to że to tak, powinniśmy w tej magicznej mi miejscowości zorganizować ja, Olimpiadę. Bo to jest, to star star jest tak, startując bo w pięciu zaj ją, zajmą 31 tak. miejsca. Wykupić całą miejscowość, przejąć <laughs> bardzo często i zorganizować Olimpiadę zimową. W, sezon w, sezon w sezonach narciarskich bywało bardzo często tak, że y jakby wybuchała forma na turnie Czterech Skoczni, później ci zawodnicy, którzy byli w świetnej formie na turnieju Czterech Skoczni, oni już walczyli o najwyższe pozycje w całym Pucharu Podobnie, Świata, Podobnie a nie ci, co bardzo... wygrywali pierwsze konkursy, więc to jest... Tak jest bardzo wielu dyscyplinach zimowych w ogóle, dlatego, że tym, czym na przykład w narciarstwie w narciarstwie klasycznym, czyli w kokach narciarskich jest jest turniej czterech skoczni, tym samym jest w biegach narciarskich. Ich jest turdeski, jest mniej więcej w tym samym momencie sezonu i w momencie, kiedy dochodzisz do twój szczyt, szczyt twoich możliwości zaczyna się w tym momencie jesteś w stanie... Na, na, na tej formie dojechać do końca sezonu i zdobyć jak największą ilość punktów, bo wtedy ilość imprez narciarskich jest zdecydowanie większa, bo starty są dwa razy w tygodniu. Nie no tak, tak. Zaczyna się sezon właściwy tak naprawdę. W tak, tym przed... razie to może nie być aż takie nierealne, nie, nie bo nie wiem czy wiecie, ale Kraków zgłasza się do, znaczy przygotowuje się do zgłoszenia swojej kandydatury. Krakow, do... Krakowie tysiące ludzi podpisały petycję, żeby nie robić, żeby nie, nie robić ja bym, ja bym. Natomiast pro... tylko, że... nam stolicy do Krakowa. Ja że te igrzyska w Krakowie nie będą się odbywały w Krakowie znaczy nic się w Krakowie nie, nie będzie znaczy, odbywało pomimo... tylko... słuchajcie panowie ja dziękuję Bądźmy za ranie. imprezy. Za koń... Ta, zapomnijmy o, o, o Olimpiadzie Zimowej nie, ja w Polsce. Sprzedajmy nie, stadiony nie, nie, najpierw. Nie, nie, ale Nie będzie takiej. Tak, nie ja będzie to... takiej nigdy. Chciałem tylko powiedzieć, że mnie bardzo rozbawiło to, że to ma być, ma być igrzyska w Krakowie, ale wszystkie dyscypliny mają być rozgrywane albo w zakopanym, albo na Słowacji nawet częściowo. No bo w Pol... Przecież w, Więc... w Polsce nie ma ani jednej góry, na której można rozegrać ba... bieg zjazdowy. Tym bardziej w Krakowie. No nie, no może w Krakowie w... będą na kościuszki z biegu zjazdowego. Można podzielić Kasprowy i zrobić dwa przejazdy. No, no, w Krakowie będzie się odbywało to, co jest na no, takim. Ceremonia otwarcia i zamknięcia. tak Rauty i hotele no. drogie, które Lecz zostaną dla działaczy. Dla działaczy. Lecz I to hokeja. jest kisztota. istota. Lecz hokeja tudzież zawody panczenistów. No. Ale, o, ale że też nie, nie też wszyscy w Krakowie, dojadą, jedzą, jedną nie w w Krakowie tylko, tylko gdzieś tam w okolicy, no. Nie, nie, zapomnijmy, jeszcze... zapomnijmy o tych pomysłach w ogóle. Jeszcze na koniec zimową, zadam że Możecie strzelać. W roku 1939 w Warszawie, ile było pełnowymiarowych boisk yy, piłkarskich pełniących rolę, nie będących stadionem w pełnym tego dzisiejszym słowa znaczeniu, ale boisk pełniących rolę stadionu, na którym rozgrywał się mecze? 1939 rok. Ilu, ile 12. było? 12. Tak... No dobrze, blisko. <śmiech> 12,5. <śmiech> nie. <śmiech> Nie, ach, cholera. 16. 16. No. W Warszawie w 1939 roku było 16 pełnowymiarowych boisk pełniących rolę ligowych boisk, w tym cztery z nich. No przecież, Ale czego to ma dowodzić? infrastruktury w Krakowie. <laughs> jest, mniej taka, jest mniej więcej taka, że w 1939 w Krakowie łatwiej byłoby zorganizować Mistrzostwa Świata w czymkolwiek. Mało tego, pierwszy bieg znaczy, dobrych... ja, ja, ja, ja mam proste pytanie. Ile w całej Polsce i okolicach jest torów bobslejowych? No właśnie tyle samo, co tras do biegu zjazdowego. Pełniej więcej. <grym> tak, tak, tak. Tyle samo, co było w 1939 roku, podejrzewam. E, tak. bo, mało tego, y, jeżeli Mało dodać... tego. jeżeli. w 24 I... też było tyle samo. I w 1615 było tyle samo. nie, dlatego, że... Od, dlatego Otóż nie, nie, w 1615 dlatego, w był. roku. był. <grym> dlatego, że w 1924 roku w Krynicy był naturalny torbopslejowy, a polskie załogi bopslejowe w zawodach Pucharu Świata w latach 20 i 30 zajmowały regularnie miejsca w czołówce europejskiej. Okay. No to wtedy, ale to, to ale dobrze, dobrze, dobrze. drewniane bobsleje? Czy... No widziałeś te bobsleje? No właśnie. Nie, no widziałem. No, to wyglądało widziałe? jak stanie świętego Mikołaja bardziej Nie wiem, nie nie wiem, nie wiem czy kolega redaktor Jechałem wie, taki, ale na jest. skoczni, pewnie już nie bo ona przeszła, na skoczni kieleckiej, tam też był, fragment, też był fragment też był fragment naturalnego toru saneczkarskiego. No wiem, no wiem. No wiem no, znaczy, że tor, Ale tor naturalny tak. mimo nie, wszystko... Nie, rynna była, była był fragment rynny. To znaczy, taki naturalny obiekt, no, naturalny, ale był wyprofilowany no, no, no, no. jak najbardziej. Wykopany był jest taki dół, czyli wykopany dół w śniegu, tak. Generalnie. Wykopany dół w śniegu i to. Natomiast, natomiast. Trochę w siłce. <głos> natomiast ale powiem Wam, że to co, to, to, co, to, co było mocną stroną polskich obiektów sportowych przed wojną. I była skocznia e, w Kielcach. E, e, czyli to że, to, że one istniały. <głos> <głos> to, że <Krzyż. głos> to była ich mocna strona. I, i, i, i były I Polacy, biodegradowalne. I Polacy byli Przepraszam stanie... bardzo. Ja skakałem na skoczni w Kielcach na nartach. Chyba z trzech metrów. No nie, no Dobrze, się tam, to, było, to było bardzo popularne z, z, zajęcie wśród młodzieży kieleckiej. Skakanie na skoczni w Kielcach. No nie z samej góry, oczywiście. No bo, ty... bo z samej się nie dało skakać, bo ona nie miała zaskoku. Zostawmy, zostawmy skocznie w Kielcach. Panie redaktorze, pan skakuje 32 metry rekord. Bo pan, bo pan jakąś myśl zaczął chyba. Ja? A, a, tak. a kończymy powoli. No ja, tak, ja, za, na, kończymy. No ja zacząłem myśl taką, że pierwsze mistrzostwa świata w biegu zjazdowym narciarskim odbyły się e, w Zakopanym i był to Dobra, bieg tak. zjazdowy e, spod, spod Sp tak. Tak, tak. Pierwsze mistrzostwa Europy w użytkowaniu figurowym odbyły się w Warszawie, w Dolince Szwajcarskiej. Jedne z e, polskie drużyny hokejowe, które grały w, w Krynicy czy w Zakopanem, to był jedne z najlepszych drużyn e, w tej części Europy i mieliśmy jedne z lepszych lodowisk, Zakopane było świetnym kurortem. Tylko, że problem polega na tym, że tak jak wtedy postawiono Krokiew, tak jak wtedy zrobiono tor e, do e, tor, tor biegowy, który teraz jest torem biatlonowym również, od tamtej pory, jeżeli chodzi o infrastrukturę, poprawiono tylko wagon na Kasprowy Wierch, ale, a, a oprócz tego nie zrobiono nic więcej. A po prostu jest... Skaczkowie nie, nie, nie trenują na wielkiej krokwi, bo jest za droga, więc robią, wolą to robić w Wiśle, Wiśle-Malince, która jest tańsza, po prostu. Więc tam albo, w graf, albo w Ramzał, gdzie jest jeszcze taniej. <grym> tak, Polska reprezentacja nie będzie grała na Narodowym, bo też jest, też jest za drogo. No właśnie Dobra. nie wspomnieliśmy o tym, ale to zostawimy na może ostatni podcast podsumowujący rok, bo... Tak, po, ta, znaczy Pojawiły się generalnie ogólne rozliczenia dotyczące tego, co dzieje się z naszymi wspaniałymi stadionami po euro. To no była kreatywna księgowość. No. No, tak, tak, nowa kreatywna księgowość. <grym> Ktoś się stadion, nagle obudził. Jakkolwiek sobie radzi to jest stadion Lecha Poznań, co było do przewidzenia, niezależnie od tego, jak dziurawy i źle zbudowany jest ten stadion, to ma on ten plus, że no ludzie przychodzą, na że mecze. przychodzą ludzie na mecze tam, także oni żyją głównie z no ale o tym o też są pod kreską, o, tym, ale... o, tym, o, tym, o tym, co powiedziałem ministra mucha i o tym, o czym mówimy teraz. Wszyscy mówili zaraz po tym. Jak te stadiony wybudowali, że to jest, jak budowano te stadiony, to już mówiono o tym, jaki to będzie gigantyczny problem organizacyjny. To jest no bez no to panowie, to... Ale nie chciałbym, żebyśmy teraz rozpoczynali tą rozmowę, bo no nam nie się mamy czas czasu. kończy, nie mamy czasu. Nie, zostawimy... nie ma czasu na otwieranie puszki z Pandorą, trzeba życzenie szybko złożyć i uciekać. Dokładnie, dokładnie, więc życzymy naszym słuchaczom wesołych, spokojnych, zdrowych i sportowych świąt. Tak, tak jest. Ja zamierzam tak, na, sanki, na sanki, na tak. Ja ja mam pytanie do redaktora Magdziarza, czy będzie w Kielcach? E, będę jutro wieczorem. To Ale to właśnie... może, my, może my poza anteną sobie to ustalimy. Tak. Bo jeszcze po tak, po mi się, tak mi się... Proszę wziąć buty do gry w piłkę, wszyscy, którzy jadą do Kielc. Dobrze, postaram się. Natomiast chciałem jeszcze tylko na koniec, bo, bo taką... Zawsze mnie prosicie do gdzie się przygotowałem, a tu no, nic. No to, to słuchaj, <laughs> nic. Najwyżej, najwyżej rozłączy nam redaktora z Rozumiem, że życzenia już złożyliśmy, tak? To może złożymy na końcu, bo... Y, ja już tuż, tuż przed wyjściem do domu przeczytałem taką z ta, do domu, co ja gadam, z domu. Przeczytałem o tym, wprawdzie to dotyczy tego, tej dyscypliny, o którą się spieramy cały czas, czy to sport, czy nie sport, czyli tych przeróżnych mieszanych sztuk walki, ale tam jeden z naszych zawodników, który nazywa się, dobrze pamiętam, Marcin Held, w jakiejś tamtej konkurencji bardzo dobrze mu poszło i awansował do finału, który miał być rozgrywany w Indianie, w Stanach Zjednoczonych, w jakimś kasynie. I on tam poleciał nawet, miał tą walkę odbyć, ale okazało się, że stan Indiana ma takie prawo, że osoby poniżej 21 roku życia nie mają prawa wstępu na teren kasyna, a ten człowiek ma 20 lat i go nie wpuścili. No, ale jeżeli walka I tak wygrano Adanka... w zielonym stoliku. <grym> tak. Jeżeli walka Adamka może się odbywać w Betlejem przed samymi świętami, no to już wszystko jest No to świetny tego, ruch. Dzięki temu, że jest, że jest znanym katolikiem dostał, dostał w Betlejem poza darmo. Wcięstwo. A ja chciałem powiedzieć, że stałem obok słynnego polskiego zawodnika Mameda Kalidowa i jest strasznie mały jest mniejszy ode mnie. Zadziwiające to jest. Ale... Wiesz co? Ale, ale dobrze, jak wie? Ci, jak <śmiech> no, Nie no, mów no, tego głośno jak stoisz Cię Matka z procy karmiła. Ale wiesz co, to ale jest wielki duchem. <śmiech> tak. Nie, nie, nie musisz mi tego usićnąć. Tak to powiem. No ale, no, ale są re redaktor, redaktor, za, redaktor zawada na Facebooku też się chwalił, że ma, że tak powiem, jest cięższy i ma lepszy układ mięśniowy od kupy błaszczykowskiego. Nie. No to Mimo by tego, że takie same. Nie, nie, to ja zauważyłem, że w lustrze kolega, kolega, kolega. Kolega, kolega Zawada ma ze, tak z, ze 20 lat ciężej. Tak, ma jeszcze jeden dodatkowy. Jeszcze no bo to było, to było, to było lustro no to jest, z salonu, ta... luster tych tam, wiesz, wiesz, Madame na szczęście, na szczęście koledzy, którzy ze mną podcast nagrywają, wiedzą jak wyglądam i nie muszę się niczego obawiać. Tak, jak tak. Nie <głosy> Dobrze, tak, już tak, tak nasz... to już anegdotkę mamy. Tak, to już wesołych świąt teraz i ten... No. I ten tego. I to no. smaczny bardzo, dziadek, i ten, bardzo zgrabny. I ten, i ten tego. No. Bardzo, panie redaktorze, pan będzie jednak oddykter, jak nie, odżyczy. nie odżyczy. Panie Cień. Wesołych świąt i ten. Jak mu to było? No, nie bo, bo Widzę, nie błagam. Sylwester. sylwester. Zastanawiałem się, właśnie, <laughs> czy, czy, mam już, czy mam już życzyć. A którego bo... wyprawiać się? 24. Dobrze, jeszcze przed świętami. Zastanawiałem się, czy mam już życzyć szczęśliwego nowego roku, czy jednak tam się uda, coś jeszcze przed Nowym Rokiem... Nagryć. Uda się uda. No nie, no, no, znaczy mnie nie, nie będzie. Będziesz tylko w Kielcach, jak znam tak. życie. No i będziesz miał no. komputer ze Skype'em. Tak. Proszę, mamy redaktor będzie gdzie? W Kielcach. Drugi redaktor będzie w Kielcach. Tak ja, znaczy, będę ten... przez chwilę tylko, potem będę w Warszawie. Aha. Damy Więc radę. W Kielcach jakoś. będę A, dwa dni maksymalnie. Damy no, radę. Jakoś może tak albo inaczej. Możemy zewrzeć si siły z redaktorem Zawadą i rzeczywiście na przykład o, na studio -kieleckie, kieleckie wtedy będzie mocniej obsadzone na przykład. No. Z hali błękitnych, czyli z, z hali Parkonarko. No. Takie. No tak? zobaczymy. I e, ja, się... właśnie tak, jak tak rzuciłem o tym tak. studiu w Poznaniu, to mi się przypomniało, że chyba w Poznaniu podcast był kiedyś nagrywany. Był. Dawno był. dawno temu. Był. był. był. No, tam tak, najpierw graliśmy w piłkę. Tak, że żeby nie było studio poznańskie, mamy już też opcje. Pamiętam kanał, efektowny strzał na bramkę redaktora Magdzieża, który zakończył się efektownym orłem. Tak, pięknym orłem efektownym. Było, tak? Było. A trawa Dobrze, była możliwa. Że będziemy dnia. żegnać, bo ja muszę tutaj uwolnić studio. Musisz tak tym bardziej, że nasz czas na karcie nagrywającej też się już kończy. No, tego, to co właśnie. Pan, to ja to ja Nie, ja nie stać nas dłużej na wynajmowanie tobie studia. <głos> tak, <nie. głos> studia wynajęte było jeszcze do której? To także drodzy słuchacze, no, mimo, minuta po czasie już jest. Miejmy nadzieję do Będą jeszcze, kary umowne. Jeszcze do kolejnego spotkania w tym, w tym roku, roku na pewno postaramy na się. Na pewno to piłsudski nie żyje, jak <głos> <mówił> mój ojciec. <głos> na pewno postaramy się. na pewno postaramy się. Tak, się. Tak, wiem, na pewno na pewnie, postaramy na się postaramy. to jest bardzo dobra Na pewno się będziemy. Na pewno się postaramy.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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz a tymczasem, czy ty piłce Czerwiec. choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule,